Zaczynamy dzisiaj noce na odwyku będą Hanukowe z wesołym podkładem i ogólnie mam nadzieję, że dzisiaj będzie wesolutko, chociaż nie mam bladego pojęcia o czym będziemy gadać, bo to jest program improwizowany i to wszystko zależy od słuchaczy, więc może tutaj za chwilę zadzwonić ktoś i powiedzieć, że o mój pies właśnie umarł i jest mi trochę smutno, czy mógłbyś wziąć tą muzyczkę zamienić na na przykład jakieś Awe Maria albo coś innego, więc ja powiem nie, sorry, nie ma Ave Maria, psy umierają, to się zdarza niestety, a my żyjemy, więc może jednak spróbujmy się chociaż raz pocieszyć coś. No więc ja przypomnę, że noc na odwykłym, bo tutaj czasami różni nowi ludzie, wrzodzą się, patrząc, gdzie dzieje w ogóle, co się tutaj stało i tego, to ja informuję. No poza tym jeszcze zobaczę kontestacji. O, właśnie, że miałem zaraz o tym powiedzieć. To jest świeczka, proszę pana. Zanim powiem, co to za program, to ja tutaj pokażę świeczkę tego łosia, tak? Tu. Uwaga, niniejszym zapalamy pierwszą świeczkę hanukową. Weepie! Dzisiaj Weepie. ta świeczka z tym łosiem się tutaj będzie palić hajcować się będzie też tak. E, łoś ma napisane coś tutaj do pokazania jak ktoś widzi, widać? E, łoś mówi przytul mnie i pali się tutaj ta świeczka i o co chodzi ze świeczką? chodzi o to, że dzisiaj jest Hanuka akurat się zaczęła e, oprócz tego, że jest minus 16 stopni to to jest Hanuka i sobie będzie tutaj świeciła się. Oczywiście to jest bez sensu, ten łoś, bo to inaczej ma wszystko wyglądać, ale nie ma, że to, to jest odwyk, to mamy tutaj wszystko autorskie rozwiązania. Więc dobrze, od początku. Najpierw to jest program, w którym gada się o sprawach związanych z Biblią, właśnie to może być z Żydami, z Hanuką, z Bogiem, z lekcjami religii, z czym się chce, bez żadnej cenzury, bez żadnej tam dominującej jakiejś, nie ja wiem, ideologii czy coś, aczkolwiek poradzący ma swoje własne, subiektywne zdanie na na każdy temat, proszę się go nie czepiać, że nie zachowuje obiektywności, bo wcale nie ma zachowywać obiektywności, natomiast ma wkaż dać się każdemu wygadać i powiedzieć, dać mu powiedzieć, co każdy sobie myśli. I żeby powiedzieć, to trzeba zadzwonić i powiedzieć, co się chce dzwoniąc na, przez Skype'a na numer odwyk.com albo 222-195-321 Tam się na górze przewija, ktoś ogląda na stronę www.odwyk.com A jak ktoś nie chce dzwonić albo się boi, albo jest za późno albo ma stracha, albo nie wiem, co ma, zachrypnięty jest, może się przeziębił, to co to się tam stało, to, yy, to może pisać na czacie. Który jest na stronie www.wykomi i tyle wstępu, jak ktoś ma ochotę, to niech, yy, znaczy nie wie, co tam, o no, co chodzi, to niech po prostu wejdzie na stronę www.wykomi i tam wszystko będzie. O. A sobie, to co sobie gra w tle, to jest muzyka, która się nazywa klezmer, to jest taki typ muzyki y, żydowskiej, jak słychać, y, w, po formie. I y, y to, y, to jest muzyka ogólnie wesoła, jak słychać. taka a, a, a, I bardzo się przy niej dobrze skacze, tańczy, czy coś. No, zwłaszcza jak się ktoś napije grzańca. A ten dokładnie utwór, który idzie, to jest podobno utwór tradycyjny, który się gra, czy śpiewa, może na Purim. Purimowa piosenka to jest takie inne święto żydowskie. Dzisiaj jest Hanuka. Święto żydowskie, które ja teraz opiszę, jak ktoś nie wie, tak w skrócie, na czym polega Hanuka. No więc porównuje się często tą Hanukę do Bożego Narodzenia, chrześcijańskiego, i ja nie wiem do końca, ale odkryłem sobie dzisiaj właśnie, się tak zastanawiam, jakie jest podobieństwo między Hanuką a Bożym Narodzeniem. Oprócz tego, że jedna jest żydowskie, drugie chrześcijańskie, czy tam właściwie katolickie. No nie że protestanci też obchodzą, ale to z rozpędu. No ale dobrze, no, jaka jest różnica? No, więc odkryłem różnicę, nie podobieństwo, nie różnice, odkryłem podobieństwo takie, że ani jednego, ani drugiego Bóg nie kazał świętować. Ura! Więc możemy świętować równocześnie Hanukę i Boże Narodzenie i cieszyć się, że one są tak podobne, bo i jedno, i drugie to, to jest coś, czego Bóg wcale nie kazał robić. A, ktoś mi powiedział, że mam... Oczywiście mam w pasku, miałem na górze napisane błędy numer telefonu, ciekawe, czy ktoś zadzwonił na ten błędny numer telefonu, więc numer telefonu brzmi 222-195-321 222-195-321 i tak należy dzwonić, żeby sobie pogadać. E, a dzisiaj można pogadać o tych Żydach, bo nie było jeszcze, a to dziwne, bo to taki fajny temat popularny. Czy było już tydzień temu? Nie było o tych, o muzułmanach. Czy boimy się Araba? I nikt nie chciał gadać, w sumie gadać o czym innym, ale to cię możemy o Żydach, bo, bo ja nie odpuszczę tutaj. Czy boicie się Żyda? Czy ktoś was w życiu na oczy widział Żyda? Czy nie? Spotkał? Nie wiem, poszedł na szabat do synagogi, był na jakimś święcie żydowskim. Ktoś z was był? Był, marynarz mówi, że był. No to weź zadzwoń i opowiedz, jak to tam jest. Tak dla ludzi, którzy nie widzieli, no ponadto jeszcze mówi na dworcu w Katowicach, bo widział, a nie był, ale widział. Shareholder mówi, ja widziałem, w Holandii były, no, byli, prawdziwi. Agnieszka Nownej mówi, ja nawet jutro idę. Holtz pyta, to ci space'ami? No więc właśnie niektórzy są z space'ami, niektórzy nie są, bo Ży żyd Żydowi nierówny i oni się dzielą na różne takie grupy. Ci z space'ami, tacy z czapkami, kapeluszami, takimi pace'y i tak dalej, taki standardowy Żyd, to są hasydzi głównie i, i to są tacy bardziej ortodoksyjni tacy bardzo tradycyjni, konserwatywni, nie? A, a taka większość Żydów, to oni się tam już tym nie przejmują, oni są reformowani, oni są tacy wyluzowani już dużo bardziej yy, i tak już wywalili sobie niektóre takie, co bardziej zgrydziarskie tradycje, takie takie niekulaste i tak dalej. No więc można sobie tych Żydów e, e, można sobie spotkać i nie zauważyć. To taki ukryty Żyd, nie? Taki, taki nieżyd Żyd do końca. Aha, Żydzi mają dużo kasy, pyta Moskol. No więc większość z nich nie, ponieważ zdecydowana większość z nich w Polsce znajduje się na cmentarzu. I po śmierci, niestety, y, konto wynosi zero dla każdego, więc pff, trudno, niestety. Nie wiem, czy małem dużo pieniędzy. Z tymi, co się spotkałem, to nie mieli jakoś szczególnie dużo pieniędzy, ale może to jakaś, jakieś płotki żydowskie były. Ja nie wiem, naprawdę. Nie, nie nie, nie, ale nic takiego nie wiem. Dobra, a świeczka, Chodzi o co chodzi z świeczką świeczką. Więc świeczki działa tak. Ta hanuka polega na tym, że się świeci tak w praktyce. E, świeci się, jest taki świecznik e, o dziewięciu ramionach, nie mylić z tym świecznikiem o siedmiu ramionach, bo ten o siedmiu, taki wziu, wziu, wziu, to jest menora. Ten o dziewięciu to jest hanukija, czyli świecznik na hanukę taki I on ma 8 tak naprawdę łapek plus jedną, która jedna jest tak zwanym pomocnikiem, taka, bl, taka zakrzywiona ona często jest z przodu i jest odczepiana no i ona służy tylko po to, żeby od niej odpalać tamtych 8. Dlaczego to Bóg jeden raczy wiedzieć? Nie mam bladego pojęcia. Na pewno to jest jakieś dziwne, pokręcone uzasadnienie, na pewno bardzo ciekawe i egzotyczne, ale ma, pewnie mało logiczne, jak to często bywa w takich sprawach, ale nieważne. No jest, jest sobie, fajne, jest, piękne, jest ładne, jest. I o, I, i, i świeci się każdego dnia jedną świeczkę. Właśnie ja nie do końca wiem, jak to wygląda. Czy one się palą przez 8 dni? No zgasłyby, nie? Czyli chyba one se, zapala się jedną świeczkę i się tak trzyma że się jedna świeci wieczorem, a siedem jest zgaszonych. Potem jak ona zdechnie, zgaśnie, to następnego dnia wieczorem zapala się dwie, od tego pomocnika, oczywiście trzeciego, tak? No więc dzisiaj, ponieważ dzisiaj się zaczęła Hanuka, to się pali jedna świeczka, a dam tych nie mam. Uwaga, odbieram słuchaczy, bo dzwoni Patryk i Patryk pewnie się zna na sprawie. Cześć Patryk. Bo tak. Znaczy, Bo tutaj są jakieś dziwne tendencje na, na, na, tym, na, na twojej stronie, że Żydzi to co najmniej gryżą. Ja? A to ludzie piszą, ja nie wiem, co nie piszą. No właśnie mówię, że, że, że tak to wygląda, a chciałem powiedzieć tylko, że ci to normalni ludzie. Ja pracowałem akurat w wakacje no. u takie kobiety, tylko że ona miała takie, taką tendencję, takie podejście, że była wychowana w tej wiarze, ale powiedziała, że jest ateistką a. już teraz, bo, bo, bo tak, bo, bo Bóg chyba jest jakiejś do dupy, gdyż <śmiech> gdyż pozwolił całej Całej jej generacji, co mu narodowi wyginąć. I takiego Boga to ona ma gdzieś i wychowuje swoje dzieci mm. też jej bez wiary. No, Czyli ateista tak. Żyd. Żyd Tak, tak, tak, tak okay. to chciałem powiedzieć. I koniec dzięki za. <grym> Dobra, okej. <okay. grym> no, tacy też są, jak widać. No. Tak. Dobra, to dzięki. To było dobre, był Patryk. I słusznie powiedział, bo właśnie Żyd to tak samo człowiek jak inny, bo Żyd to jest narodowość też. Właśnie, cały problem z Żydami polega na tym, że jak ktoś mówi Żyd, to nie wiadomo, o co jemu chodzi przeważnie, bo on sam pewnie nie wie, o czym mówi na ogół, bo Żyd to są co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, Żyd jako narodowość, tak, człowiek pochodzenia żydowskiego, czyli że ma, i znowu tutaj są różnice, że albo ma jednego z rodziców Żyda, albo ma matkę Żydówkę. Według prawa żydowskiego żydostwo się dziedziczy po matce. To nie ma kompletnie sensu, ani nie jest to zgodne z torą, ani w ogóle z niczym, ale niestety była to dziejowa konieczność, bo w ciągu e, tam dziejów Żydzi byli prześladowani tyle razy, że często ich po prostu wytłukli wszystkich mężczyzn, a kobiety zostawały. E, więc żeby było praktycznie, to wymyślili w końcu, że żydostwo się dziedziczy po matce, żeby w ogóle jacyś Żydzi zostawali i... No i tak już zostało i teraz to jest w Talmudzie i tak to obowiązuje. A ja uważam to osobiście akurat za dosyć głupie wytłumaczenie, ale wszystko mi jedno, bo jakoś nie, nie czuję obowiązku, żeby się tak z nimi zgadzać oczywiście. No, i więc Żyd to może być narodowość, ale może to być też religia. Mogę być Żydem z wyznania, mogę być Polakiem, i Żydem z wyznania, mogę być Polakiem i Żydem narodowości żydowskiej, może być coś takiego polski Żyd i nie ma tutaj żadnej sprzeczności logicznej, może być obywatel Polski narodowości żydowskiej a odkąd się zrobiło jeszcze państwo Izrael, to już w ogóle jest cyrk, można być tak, obywatelem Żydem, narodowości francuskiej, mieszkającym w Polsce i ateistą albo i, i wyznania żydowskiego, nie? albo można być Arabem, ale judaistą z wyznania obywatelem, na przykład jeszcze innego kraju, no, więc ogólnie może być różne. może być polski Żyd chrześcijanin, może być polski Żyd chrześcijanin, dokładnie. Może być polski, bo obywatel, może być y, Żyd narodowość i może być chrześcijanin z wyznania. Bardzo dziwne, nie? Ale tak jest. No, cześć Marek. O, no, witam cię bardzo, Zawsze się obawiam, A, że to będzie Marta, jak mówię Marek. Witaj. No i to jest Marta. No, cześć ludzie. Czy wy coś wiecie o Żydach? Byliście gdzieś Wiesz co, znaczeni? ja od, y, tak, żeby się spotkać z Żydami, to się spotkałem przy takiej ciekawej okazji parę lat temu. To znaczy, byłem na obchodach likwidacji getta krakowskiego. Znaczy... W 1942 roku, czy co? W 1941? Jak... Nie, nie, rocznica Aha, jest uf. tam. Ten. Bo jak nie, brzmi likwidacja getta, to brzmi tak jak, nie wiem, zlikwidować świadka niewygodnie. Nie, warsza. bo tam był taki marsz wtedy do Płaszowa Aha. z prac bohaterów getta obecnego. E, to jest... się świeci śmiesznie ten łoś. Taki, taki przemarsz idą sobie wszyscy. To taki ja nie mars wiem. Marsz pamięci. Aha. Wiem, że jest w Oświęcimiu, marsz żywych. Nie, to tu jest taki marsz pamięci co roku, mhm. gdzie idą sobie i Żydzi, i nie Żydzi właśnie tą samą drogą, którą szli wtedy do obozu w Płaszowie. No to to nice, to takie smutne raczej. No raczej tak, ale tam rzeczywiście sporo tych Żydów jest, aczkolwiek więcej jest nie Żydów. A, więc no więc tak którzy... Pamiętają, powiedzmy, chcą w jakiś sposób to. Bo Żydów w Polsce jest strasznie mało, minimalna ilość, pewnie większość tych, co była, to w ogóle przyjezdni skądś tam byli, nie? Tak, tak, tak. I młodzi ludzie bardzo często. O, o widzisz, Po, po jarmukach, tylko jak można poznać, to to Żydzi. Tak zwana kipa po hebrajsku. No dobrze. No ja nie wiedziałem, tak? Ale, <śmiech> ale chyba nie, nie popełniłem że tego błędu. Nie, nie, nie. nie, nie. Y, No, ale i właśnie, czy Żydzi się kojarzą z czymś smutnym, czy z wesołym? czy znaczy, Żydzi mi się ogólnie kojarzą z wesołymi właśnie, z jakimiś imprezami przecież, oni się bawią. No, tak? a... Festiwal żydowski w Krakowie. No, wtedy. no, właśnie, bardzo też fajna rzecz. No właśnie, bo ja się zastanawiam, że chyba większości ludzi się w Polsce kojarzy Żyd i Żydzi z czymś smutnym, bo to nic, jak jest Żyd gdzieś w mediach, to zawsze w kontekście Holokaustu, wojny, morderstw, getta, pamięci i tak dalej. Wiesz co, ale ja nie jestem taki... Um... Pamiętliwy jak Żydzi. Ja patrzę na to, co jest w tym momencie, staram się znaleźć jakieś pozytywy, a nie rozpamiętywać tego, że 60 lat temu ich mordowano. No, ale oni I też nie tak... są tacy, wie... znaczy jako zwykli ludzie to ja nie zauważyłem, żeby byli. No, ja co zwykli ludzie, nie... szczerze by jeszcze nie miałem okazji tak porozmawiać. No są, sobie. Z nimi jest tak jak z gejami, że normalni geje to są bardzo sympatyczni ludzie na ogół. Z tymi, co jak ich spotkałem, naprawdę fajni ludzie i też zaskakująco nie. uczciwi w porównaniu z ludźmi, którzy oficjalnie z innymi ludźmi, ta, powiedzmy. Fajni, fajni ludzie są. Ta, tak, ta, ta, a ta. I Żydzi też, bardzo naprawdę fajni ludzie jako grupa była. mam bardzo specyficzne poczucie humoru. To takie w... mhm. <laughs> bardzo lubię, zresztą bardzo fajne. No i, yy, ale te organizacje różne żydowskie, o, to to jest inna bajka w ogóle. Tak samo jak organizacje gejowskie. To jest inna bajka niż, co innego niż, niż geje tacy. Aha, no to widzisz, że no to mi wiele wyjaśniłeś. Tam mniej więcej jak społeczeństwo polskie i państwo polskie. No dokładnie, no. albo tak jak ruski, państwo i ruscy jako ludzie. No. Też bardzo ruscy, ludzie. Są świetni przecież. No, no pewnie, że są świetni, ale państwo to jest tragedia. No, dokładnie. No. Nie, no ja nie miałem okazji, ale um, w niedzielę przeczytałem na jakimś plakacie, nawet się reklamują, że w niedzielę jest tam jakieś spotkanie rodzinne w synagodze z okazji Hanuki Kiedy? Może przejdziemy. W niedzielę. O, a w Warszawie? Krakowie. A nie w Krakowie. Nie. No i jak? W Warszawie też podobno coś jest. A dzisiaj było y, rozpoczęcie zapalenie świeczki pierwszej, właśnie takiej hanukowej. A my Pani... też zapaliliśmy, stwierdziliśmy. O zapaliliśmy. miło. Pani Gronkowiec Walc miała wziąć zapalić <śmiech> i Homorowski też miał przyjść, ale nie wiem, czy to dziś, czy na jakieś inne spotkanie. No więc ogólnie, pewnie będą wyzywać ją teraz od tym, że Żydów tutaj. tutaj a mi się jest... podoba akurat bardzo to, że, że zapala świeczki. Ale wszyscy świeczkę. jesteśmy Żydami, prawda? No wiem, ona, z tego co ja wiem o pani Gronkowiec Walc, to ona sobie, ona była chyba we wspólnocie jakiejś katolickiej, chyba na Wodnowie Duchuś, w, Duchu, w Duchu Świętym, tak? Chyba była. Nie? I ona, pamiętam, że ona miała bardzo, jeszcze jak była tym, prezesem Narodowego Banku Polskiego, to, to pamiętam, że wtedy ludzie tak o niej mówili i ona ma takie chrześcijańskie właśnie często, chyba miała, nie wiem jak, czy jej coś przeszło, ale miała takie ciągoty i pewnie dlatego też Żydów lubi chyba. Chociaż ja nie wiem, czy tak. Znaczy ja nie czy czy chrześcijanie lubią Żydów ogólnie? No właśnie, pro problem jest, że chyba niektórzy nie. większość tych takich. Nie, znaczy, ci, którzy się nie zagłębiają w to, jak bardzo są chrześcijanami, tylko są takimi nominalnymi, powiedzmy. No. To myślę, że nie lubią. Myślę, że to wtedy są antyżydoscy, właśnie. No, Ale bo czemu? Ludzie, no bo Żydzi zabili Chrystusa. Ale to nie ci sami, to inni ludzie byli w ogóle. Ale to. A to jest ważne? No ważne, no nie wiem, to jakby mnie nie lubić za to, że, yy, na, że ci, a, co to byli? Tatarzy. Tatarzy na przykład splądrowali Wiedeń i dlatego nie lubię Martina Lechowicza. Co to ma no, w ogóle? Ten, nie? Milka pisze, że Chrystus był Żydem, no, ale to nie jest... To, nie, Chrystus nie był Żydem, Chrystus był chyba Polakiem. <laughs> w Świebodzinie mieszka. No dobra, no, ale takie wytłumaczenie, że dlatego się nie lubi Żydów, bo, yy, bo co? Bo zabili Jezusa? No ale to powinno się lubić Żydów, bo Jezus był też Żydem. To... No, to słuchaj, mnie, nie, nie musisz tego tłumaczyć, ja tylko tak a, z ja, tego, co ja słyszę, prawda? Ja nie sądzę, że to o to chodzi. Nie, ja nie wiem, o co chodzi z tym, z tym nielubieniem Żydów. nie ja na M naprawdę. słyszałem. O. No nie, no, ale ja nie. Poważnie, żywcem nie wiem, o co tym ludziom chodzi z tymi Żydami, bo oni, większość z tych ludzi na oczy żadnego Żyda żywego nie widziała. Nie wiem. Ja się zastanawiam, dlaczego w takim razie nie lubią, A czy dlaczego w takim razie nie ma takiej nienawiści do Włochów, prawda? To Rzymianie w końcu. Tak. Aha, że... Do, a... Nie, no do Rzymian to nigdy nie było w Polsce nienawiści, to wręcz Polacy chcieli, uważać się, się, takich Rzymian za potomków Rzymian. No właśnie, Rzy Rzy Rzymian. Rzymianie ukrzyżowali Chrystusa. Też, prawda? no tak, tak, racja. No, więc ja myślę, że to nie jest w ogóle uzasadnienie. Dobra, okej. Okay, to... Ale te, te mity wszystkie takie, które były przez lata właśnie odnośnie tego, że... Um, Żydzi zabijają chrześcijańskie dzieci i, i potem krew dodają do macy, no. Właśnie, co też czytałem w książce jakiś, przyglądek Dobrej Nadziei. Taka książka była... Wiesz, to... Tak, i opisuje... To jakieś... no, właśnie, opisuje Kraków przed wojną, ta, ta książka, i tam było dużo Żydów, jeszcze mieszkało i tam jest opis tego, ten autor właśnie o sobie opowiada, jak był mały. No I... bo taką plotkę rozpuszczono i pogrom żydowski był wtedy. No, no ja nie wiem, skąd się bierze ale rzeczywiście mówili o Żydach, że oni... Dzieci chrześcijańskie łapią, mordują i na macę potem na, no tak, na krew do macę. Jasny piorun. Ja nie wiem, czy ludzie dalej w to wierzą czy co, ale nie wiem. Dobra, zrzucę no cię, żeby jeszcze kogoś odebrać, a to jeszcze coś za chwilę. To był Marek i Marta i o, jeszcze raz Patryk dzwoni pewnie z jakimś yy, korektą. A dla tych co przyszli bo idzę, że są na czacie, na przykład Karineczka, Przez pyta, co to za program jakiś szatanistyczny online. No więc nie jest szczególnie szatanistyczny, ale jakby dzwonił szatanista, to też go odbiorę, bo to jest program gdzie się gada swobodnie i jak się coś tylko chce na temat Biblii, Boga, Biblii, albo Biblii, albo Jezusa, albo Żydów, albo tak jest klimaty, więc każdy może gadać kto chce, bo to nie jest żadna cenzura ani nic. No więc na przykład teraz powie coś Patryk, który dzwoni, i cześć Patryk oni po raz kolejny i mu no. wytłumaczy w prosty sposób, dlaczego Polacy nie lubił Żydów. Dlaczego? Dlatego, że była nagonka po wojnie przez władze centralizowane z radzieckie, że po prostu Żydzi to nasz problem. I to oni są przyczyną naszej biedy, potem to zostało. A przed wojną Ktoś... nie było? Słucham? Przed wojną lubili Żydów? No Oczywiście. A te Dlaczego pogromy nie? w Rosji to... Aha, no, czekaj, że to z Rosji przyszło, tak? tak? To było zrzucić. Najpierw Hitler zwrócił na nich wszystkie problemy, potem ich spróbował zabić, a to, co zostało po wojnie ukryło się w Polsce. Potem mrózcy to wykorzystali i stwierdzili, że to oni są przyczyną naszej biedy i potem przecież były nagonki na Żydów. Może oglądałeś film Różyczka? Nie widziałem. To było pokazane i właśnie to potem zostawało dla dzieci przekazywane. Potem te dzieci dorosły i wychowują te dzieci, które są teraz. No ale I czy, to... no bo Polacy w czasie wojny to też nie jakoś szczególnie nie, nie byli przyjacielscy dla Żydów. Byli, ale to były jednostki, raczej mniejszość. Byli właśnie nieprzyjemni, ponieważ za, wy... za wydanie Żyda można było przeżyć dłużej niż bez wydania Żyda. No. Taka jest prawda. No dobrze, ale chodzi o to, czy się cieszyli z tego, że Żydzi, coś im się złego dzieje, czy nie? Mieli do Żydów tak właściwie. Jako, no to, że to. Żydzi byli... jakby Lepiej im szło w interesach, a Polak zazdrości takim. To więc... już było genetycznie uwarunkowane. No, są ludzie, którzy tego nie lubili, ale psz, dlaczego? Moja nawet babcia, jeszcze żyjąca, pamięta, bo wychowywała się z jedną Żydówką, którą ukrywano. Potem tam hmm. jakaś tam prababcia dostała jakiś tam medal zasłużonych wśród narodu świata. Ale to nice. jest nieważne. Wow. Ważne, jest, ważne jest to, Oprócz Oczywiście oprócz tego, że go nie, nie odebrała, bo jej nie, życia nie starczyło. O, e, wa, ważne jest to, że kwestie żydowskie w ogóle... Nie rozumiem nienawiści Polaków w jakikolwiek sposób. Co drugi dres pytany o to, dlaczego nienawidzi Żydów, to nie wie, bo, bo nie. Tyle. Bo nie, Aha. Nie. <śmiech> to trudno, trudno argumentować, nie? Komuś takiemu teraz, że o co jemu chodzi. No ja, ja też nie wiem dlaczego. Może dlatego, że to jest takie obce. No jakbym Może się, tak... żeby go poznał osobiście, to, to co? Ja poznałem taką osobę, no i to jest całkiem normalny człowiek. No, czy... Znaczy Żyda, jakby... czy tego, kto, kto nie lubi. Tak. No i, i co? Jak wygląda? Coś ma jakieś plany? Snuje? Jak, złe, <laughs> jak czy... wygląda? Trochę bardziej yy, śniady na cerze i to kobieta, która akurat mieszkała, masz, mieszka cały czas w Izraelu, tylko przyjeżdża do Polski. Aha. A oprócz tego, że trochę zaciąga, nie jest niczym nam różna i ma normalnie poglądy polityczne. E, to raz na tego gada z telewizji, że ten jest zły i ten najbardziej kradnie. Także normalna osoba, no. można powiedzieć o nim. Widać po że spiskuje? Widać po że spiskuje. No, <śmiech> powiem Ci, że nie widać po że spiskuje, bo... No. Ona tak właściwie to jedyne, co jej przeszkadza w Polsce, to że to jest trochę chłodniej niż tam. No, no trochę chłodniej, minus 16 stopni. Przepraszam, drogą zaraz sprawdzę. Ale powiedziała ta na przykład osoba, że śnieg to bardzo towar luksusowy w Izraelu i jej się bardzo podoba. Oprócz tego, że No, tak, no tak. Dla niej to jest fajnie, bo ona zobaczy, jak fajny luksusowy śnieg i wyjedzie, a my musimy z tym żyć przez 4 miesiące teraz. No. Coś przynajmniej. Dobra, to dzięki. Zacznę jeszcze za chwilkę. Jakby co? Bo dzwoni Anana. Rejs. To na razie. To był Patryk. Gadamy sobie o Żydach. Dlaczego ludzie nie lubią Żydów? Bo ja tego fenomenu nie potrafię zrozumieć. Eee, nie, nie potrafię, bo jest zupełnie irracjonalny. Nie wiem, co się tak czepiam tych Żydów. Jako Żydów chyba ludzi. Czy oni się nie. Wiem, może organizacji żydowskich czepiałem, to już prędzej. Wiem, cześć powiem. Rejs. Halo? No cześć, cześć. Słyszysz? cześć. cześć. cześć. cześć jesteś, jesteś z nami. Czy ale co, nie dmuchaj ja tak... tak do mikrofonu bo tu potem robisz takie takie morze aha, aha. wiesz co, ja, ja tak sobie myślę, że no można to w jakiś sposób tak, wiesz, podchodzić do tego w taki, no, taki sposób, że jest fajnie, że fajnie, są fajni Żydzi, wiesz ale, ale jest, jest mi się wydaje, że jest jakiś taki problem no, no to powiedz o co chodzi no tak, na przykład ja się powołam na Zingera, mhm. tego noblista pisarza, nie? No, no i on to świetnie opisywał, bo on akurat opisuje ten najciekawszy czas międzywojenny. Znaczy on, on pochodził od y, y, takiej rabinackiej rodziny, nie? Mm -hmm. Z tradycjami. I on akurat opisuje t, y, ten czas, kiedy socjalizm jakby tak zawłaszcza umysły młodych Żydów. A, tak, tak. Tutaj był problem. No, I to była dosyć nieprawdopodobna historia, ponieważ można powiedzieć całe pokolenie, no młodzi generalnie, Dostali jakby, no dostali jakby takiego no fioła na, na punkcie socjalizmu, na punkcie partii i tak, dalej, i tak dalej, No było tak. I oddawali, można powiedzieć, duszę, ciało i całą swoją umysłowość w służbie nowemu panu. Może, no to prawda, ale to ogólna, to nie tylko Żydzi, nie? to w całej Europie nie, nie, nie, nie, to się sierżyło. Tak. Oczywiście, że tak, że to, no, to jest jasne, ale, ale to no, tutaj była, można powiedzieć, taka wyraźna nadreprezentacja. No tak, On na w Polsce taki... nie było, no... Nie, miał nie, jakiś... Znaczy było oczywiście, ale nie w, tym, nie w, tym, nie w, nie w tej skali, Znaczy nie, nie w takiej pasji. Zresztą nawet ja tak, no dobra, okay. doradca Putina, taki sławny, e, a ja zapomniałem, jak się nazywa, napisał tam w swojej książce kiedyś, że, że największym, bro, największym e, błędem Stalina było w tam 30. którymś roku nie, pod koniec, nawet dalej trochę eliminacja Żydów z aparatu partii, nie? Mhm. Aż, no, i mówi, że ponieważ oni byli jakby mesjaszami tego nowego systemu. No, oni byli zaangażowani bardzo w socjalizmu. Nieprawdopodobnie. Zresztą można to zobaczyć na przykład na, na, na w Stanach Zjednoczonych, kiedy ta partia komunistyczna to przede wszystkim była jakby oparta na, na tym, na, na tym materi materiale żydowskim. Chodzi o to, że oni po prostu, ja mam taką teorię, że oni odrzucając Boga, bo, mhm. bo to pokolenie rabinackie, które bo byli rabini, którzy, całe pokolenia, które jakby były, były w pewnej sensie w takim, w taki, nie to, że nie woli, ale, ale w tam takim łańcuchu prawa, no. potem jakby to jakby samo zostało spuszczone, jakby spuścili się sami albo urwali się sami i weszli tak, w jakby, tak, tak, no, nowe, nowe mm -hmm. te. No wiem, no, no, zachłysnęli się tym, że mogą się oderwać wreszcie od tej zniewalającej ich tradycji i szuka, akurat znaleźli sobie w socjalizmie taką nową drogę. No dlatego, dlatego później... Co no dobra, ale to, to wyjaśnia, dlaczego ludzie nie lubią Żydów w Polsce? Czy To też wszystko socjalizm. Tak, ponieważ... Nie, no, znaczy nie, no, ludzie, ludzie uwielbiają jest, socjalizm to, w Polsce. To tak, mówimy o tym okresie, można powiedzieć, porewolucyjnym, prawda? No. Ale, ale ostatnio wyszła fajna książka, Sołży znaczy Żenicyna. No. 200 lat chyba razem, taka, taka książka. to jest On opisuje y, Żydów. Z ty, z, z, z, z, z, z, znaczy jemu nie można odmawiać za bardzo obiektywizmu, bo to jest naprawdę y, mm, no są y, człowiek... człowiek z, zresztą warto to samemu ocenić. I on, on, on, on, on, on, on y, przepraszam, analizuje te, dlaczego tak się dzieje, co się, co się stało, dlaczego jest taki czarny PR. No prawda? właśnie, dlaczego... dobra, i dlaczego jest... No i on, on po prostu z, z, z, z, z, z, widzi, że to jest y, wynik pewnej gospodarczej, y, gospodarczej działalności. To znaczy, oni nie mieli żadnych y, y, umiejętności, ani chęci, przede wszystkim chęci. Na przykład działania na, na kanwie rolniczej, czy jakieś I nie, takie, mogli. Nie, nie, Nein, nie, nie mogli, nie że nie mogli, bo nie mogli mieć ziemi. W... A to, w to tak się wydaje tylko. Y, z... no wydaje ]nah prawo było. było. Nie, to nieprawda. Dlatego mówię, że jest, tam jest świetnie to, do, dokładnie to opisane. Na, mieli nada, nadawane prawo, Oni mieli, można powiedzieć, do, pieniądze były przeznaczane na to, żeby oni się osiedlali. Tam były całe rejony wymienione, gdzie, gdzie ich próbowano przesiedlić. Co tam się działo, to już jest inna historia. Ale, oni się zawsze ale uruchali, u Ruskich, może... tak? Tak, w Rosji. W Rosji. Ja mówię Dobra. tam, gdzie były te pogromy słynne. U no, no, no, nas, no. było... nas tam może były jakieś pogromy, ale to tak można powiedzieć kropla w morzu. Niedużo. Nie no, To jest mniejszy kielec. No, powojenny, tym bardziej taki. W sumie no taki ma, to ale wszystkie... czekaj, to, a tak do rzeczy. Więc dlaczego w końcu nie lubią? No Chodziło o to, że oni się trzymali przede wszystkim takich. E, e, e, w, w, w, w, w, przede wszystkim gorzelnictwa prawda? Ale to nie o to chodzi. Rozpijali, no. Współpracowali, z, z, współpracowali mocno z, z tymi panami, nazwijmy to, dziedzicami itd. dalej, I oni byli tym łańcuchem. Y, pomiędzy tym chłopem prawda? I, i tutaj, to, zresztą w dziełach Konopnickich to samo to, to, to, to samo. mi się widać? to w ogóle nie klei? A jaki w tym interes mieli w ogóle? Że oni, nie mieli no, taką... oni, oni z tego żyli, prawda? Aha, Bo im, dobra. Przykład, ich, ich, ich, ich prawo, ich... No e, ale dobra, to nawet jeżeli tak było, to też kto o tym teraz dzisiaj tym... pamięta? To, to, to słuchaj, to tak jak teraz przychodzi y, sąd nakazuje tam jakąś eksmisję i tak dalej. Na kim się ludzie władzy Na komorniku. Najgorsz, Na komorniku, bo to podnieć, oni taką rolę spełniali. To dobrze, to ale tymu... nikt, no bez, bez przesady, komorników się nie tępi, aż tak jak się tępi Żydów w Polsce. No tak, no bo komornik jest nie, no, jeden. Nie ma komornikofobii ale... Troszeczkę, dlatego, dlatego, o... aha, jeszcze jedno. Anty komornicyzm. Chrześcijanie, za... znaczy oni nie mieli żadnej awersji przed lichwą, prawda? No bo przed tak prawo lichwą przed procentami, tak? Bankowością. Tak, tak. No, jakim... no, oczywiście, no przed, przed procentami. Oni mieli przed, nie mieli przed tym żadnej awersji. Co więcej, zgojów y, mieli jak, jak najbardziej prawo, prawo y, to, to jakby, no, nazwijmy to zdzierać, prawda? Pobierać procenty. Tak. No, pobierać procent, no, oczywiście, że tak. Bo to, to, teraz to, to jest dla nas naturalne. No, że byli przedsiębiorcami? Coś... No mówię, byli przedsiębiorcami, tak. mieli rozum i się bogacili i wszyscy im za to zazdrościli najprostsze wytłumaczenie. No być może. To, to, A w tym, znaczy, że dorabiają to jest, to wszyscy jest... teorie, dlaczego go, dać mu w mordę, nie? Zawsze się powód znajdzie. A prawdziwy powód no, tak. jest taki, że gość jest bogatszy Oczywiście, i mądrzejszy tak, ode mnie. No. Samo, samo to, samo, sam fakt tego, że ktoś jest bogaty, to nie, jest, to nie oznacza jeszcze, że należy w jakikolwiek sposób kogoś tępić. Ale na przykład ja, ja, ja się tutaj No nie, nie wiem, w Polsce na... się tak, właśnie bo... tępi. Przedsiębiorców tak samo się nie znosi, jak i no, Żydów. Bo, zobacz, zwróć uwagę na, na tego... O, bo teraz jest taka sprawa dosyć znaczy do od dłuższego czasu, fin, Finkelsteina, prawda? Który opisuje całą tą... Ja nie mówię o, o, Oczywiście nie mam tu nic do, do, do takich y, zwykłych, prostych ludzi. Zresztą często to, że są Żydzi zasymilowani tak naprawdę z żydostwem jako takim mającym praktycznie, a już szczególnie w Polsce niewiele wspólnego mający tylko coś tam jakąś mglistą wiedzę, że gdzieś być może jakiś i dziadek byli, coś tam z tymi z Żydami, i coś wspólnego. No Dobra, ale tak. O tych nie rozmawiamy w ogóle, bo, bo to nie ma w ogóle A czemu? sensu. To są... to ich jest najwięcej. No są... tak, ale oni, oni sami nie wiedzą, że są z Żydami, no to więc to jest, to jest problem. No dobrze, to okej, okay, no dobra, to ci nie, ale ci co wiedzą, że są Żydami, co świętują święta Hanukę, no rwa. W Polsce bardzo, jest ich naprawdę na palcach jednej ręki i oni chyba nie stanowią żadnego ani... No ani... ja wiem, dlatego tym bardziej się można do tego. I się pytam to dlatego, po... dlaczego ich się tak nie lubi, skoro ich w nie, ogóle... Ich jest nie, nie, to nie jest prawda. Ich to jest zła teza. Hmm. Do nich generalnie to chyba niewielu ludzi ma jakiekolwiek pretensje. Pro, jeśli już, to istnieje ten publiczny problem z ludźmi, którzy, którzy są, że tak się wyrażę, ukrytymi Żydami. To znaczy, jest taka krążyła lista. Żydów, prawda? Nie wiem, czy to Ja czy. nie jestem, wiem. Słucham? Ja na niej jestem na tej liście nawet. A no widzisz, no możliwe, ja, ja nie wiem. No każdy A sam się wpisałem. Znaczy, doniosłem taki... na siebie. No, no, no dokładnie, to nie o to chodzi. Nie chodzi, bo to ja. ja to, jest, to widać, że to jest księżyca wzięte. No, ale o, chciałem to chciałem sprawdzić, właśnie... dlatego doniosłem, się, sprawdzić, czy to jest księżyca wzięte. I tak, było z księżyca wzięte. Nie, to jest, no to jest ewidentnie z księżyca wzięte, więc Dobra, tym, ale to nie o to chodzi. No. Chodzi tylko o to zjawisko, że tu chodzi o. że generalnie najbardziej znienawidzoną grupą, Ży nazwijmy to Żydów, oczywiście. Są ci, których ludzie posądzają, o to, że oni się ukrywają, że właśnie spiskują, no. ukrywają swoją tożsamość. To na Możesz, czasie powiedział, że szczu jest szczuka jest Żydem podobno. Być może, on być może jest. Na przykład na pewno Geremek był Żydem, prawda? No. Na pewno Michnik jest Żydem. To tam są bezno bez zdań. To są, to są fakty, które nich tam yy, Niech o zdrowych zmysłach tego nie no, a czy oni nie... świętują Hanukę na przykład? Nie, nie, nie, to są. No znaczy, co to ich, za żyd? być może ich. To z, zresztą mówię, oni z tego co tam można wyczytać, zdaje się, że ich rodzice to są właśnie z tych ludzi, z tych, tym porabinackim po, po pokoleniu, którzy zachwysnęli się tym komunizmem, prawda? I można o, powiedzieć, tak jak Zinger o nich pisał, że się najbardziej ty, ty... bał. No. Wszystkich Żydów, możliwie to się ich najbardziej śmiertelnie bał. Powiem, śmiertelnie powiem, że Ale czekaj. bo to, Czy Michnik miał w domu, on pochodził z rodziny, gdzie tam się jakieś świętowało te wszystkie żydowskie tradycje? Na nie? pewno nie ojciec, bo. A nie, ojciec jednak. I nie, nie, nie wujek, zdaje się, bo to byli już ludzie yy, aparatu partyjnego. No dobra. Do, więc aby, wcześniej zdaje się, no ale to. Okay. Od... dobra, to jeszcze dajmy innym pogadać, bo zmonopolizujemy sobie gadanie. To na razie? To na razie, hej. To hej, to był rejs. No więc ludzie na czacie tutaj stwierdzili, czy ten koleś jest Żydem? Co gada? No więc ten koleś jest takim Żydem, jak ty jesteś yy, prusakiem na przykład, albo chomikiem. Nie wiem, czy ja jestem Żydem. Skąd ja mam wiedzieć? Nic o tym mi nie wiadomo, żebym był Żydem. To może ja jestem ukrytym Żydem, nie wiem, bo jak nie wiem, no to ty też jak nie wiesz, czy nie jesteś Żydem na przykład, to możesz nim być, to tym gorzej dla ciebie, nie? Lepiej wiedzieć, że się jest Żydem, niż żeby się miało okazać, że, że się nim jest nagle. Ktoś przyjdzie do ciebie i zapuka i mówi, wie pan, pani babcia była Żydówką, a ty o oh maj Bóg, matko boska Żydów, Żydowska. No więc nie, ale... Y krążyła faktycznie po... Wyglądam jak Turek, mówi Karineczka. Mam pochodzenie tatarskie, nie tureckie. Tatarskie, ale mniej więcej rejony podobne. Więc mówię, nie rozpraszajcie mnie, bo mówię, że... Yy, no i, i straciłem wątek, no. Aha, wiem, krążyła ta, faktycznie ta lista Żydów, i pamiętam, że były tak głupiej, takie durnoty po prostu wpisywali na ten listek jak popadło i wyzywali ludzi, że tam polonofob świnia orwelowska zdrajca narodu e, o i najgłupsze już było to, że co drugi na liście to był wróg numer jeden, także byli większość to by wrogowie numer jeden nie było numer dwa, numer trzy, numer cztery tylko numer jeden wszyscy egzekwo, rozumiem, na pierwszym miejscu byli, to myślałem sobie ale zrobię se jaja no i na audycji kiedyś w Radiu Ko Koczowisko, dekadencji, jeszcze kiedyś takie było, internetowe, na żywe audycje było, pisałem na siebie donos. Przy, z udziałem, słuchajcie, tak jak mniej więcej dzisiaj tutaj siedzimy i mówię, dawajcie, napiszę donos. No i napisałem na siebie. To były piękne czasy, kiedy pisało się donosy na samego siebie. Na stronie polonika.net. jeżeli już ją gdzieś tam wywalili, tą listę, ale została w czeluściach internetu, w archiwach internetu. I no i ten. I ja się dowiaduję pół tydzień po tej audycji. Martin, ale jaja wpisali cię na tą listę. No, więc jak widać, no, tak rzetelna jest ta lista cała, że wystarczy samemu na siebie donić, że ten gość jest Żydem i, i dawaj, będziesz Żydem. No nie, ale to pokazuje, że jednak jest e, antysemityzm. No, bez jaj, no jest, no jest, ja nie wiem skąd się bierze. Nawet jeżeli jest taki umiarkowany bardzo, to jest taka niechęć albo taki strach. W większości ludzi to oni, jak zapogadasz z normalnym człowiekiem, na przykład, nie wiem, Karineczka jezo na czacie, albo kto tam przyszedł nowy znikąd, kto tu pierwszy raz jest, tak wpadł na chwilę, nabojka. no, No, bojka, Jaki ty masz stosunek do Żydów? Zobaczymy, człowieka, który tu pierwszy raz jest, mam nadzieję, czy nie. Eee, na bojka, jesteś tu? Halo? To jak jesteś na tym czacie, to powiedz, czy nie lubisz oj marynart i <śmiech> Karineczka. Dobra, to będziecie trzy świnki doświadczalne i powiedzcie, jak słyszycie Żyd, to co macie? Nie, negatywny stosunek, nijaki, neutralny, takie trochę niechęć, czy, czy lubię. O, fajnie, Żyd, bo cieszę się, że, że o, Żyd, to coś wesołego, fajnego. To nowa kultura, to coś dziwnego. No, więc, więc zobaczymy. To ja teraz posłucham, co napiszę. Uwaga. Aha, właściwie to, właściwie to nie trzeba pisać, bo można powiedzieć, e, zadzwonić po prostu na numer 195 321 albo yy, odwyk.com przez Skype'a za darmo dzwoni Mirek i zaraz go odbiorę tylko, o, Nabójka nie nienawidzę Żydów i muzułmanów też Karineczka mówi, lubię Żydów i muzułmanów, Nabójka mówi, nienawidzę Żydów why? zapytam dlaczego nienawidzisz Żydów i dlaczego, i czy znasz chociaż jednego w sumie, znaczy za co? no nie wiem, może kiedyś jakiś życie okradł czy coś to może why? dlaczego? bo ja nie wiem, dlaczego tak ludzie nienawidzą Żydów czemu Żydów? Różne są takie. Dobra, Mirek, dzwoni najpierw Mirek. Cześć, Mirek! Cześć, Jest! Hmm. Dalej problem z internetem i dalej mam, ale to, lepiej jest. O, to dobrze, bo wiesz ja se kombinuję, żeby się formalnie przenieść do, do Anglii, założyć tam firmę i załatwić sobie National Insurance Number w ogóle. Właśnie, tak powoli. No, poczekaj, znaczy, no ale to musisz być na miejscu, bo to muszę na no wywiad. I to jest taki problem, że muszę mieć proof of living i być na miejscu. No. Coś wykombinuję. I za, mam iść za ciebie i mówić, że jestem Marcin Lachowicz? <laughs> nie, ja mogę przyjechać, tylko ja muszę im pokazać, że ja tam gdzieś mieszkam, więc niby muszę mieszkać. Więc coś, tu jest taki problem. Ale to nie, to, to nie wiem, jakie to musisz mieć proof of living. To wystarczy. Rachunek, Odwrócił. żeby... Tak. Najlepiej rachunek jakiś, coś się ciebie. No właśnie, i nie mam. A już miałem ten problem. A ja coś wykombinuję, bo to są takie. A że ja już to coś tam znajduję. No w każdym ja razie. Myślę, się kumpli w pracy, właśnie, bo. No bo ja zawsze miałem tutaj właśnie. Nie miałem problemu z poświadczeniem z tego. E, m, mojego mieszkania. Ale sprawam się kumpli, bo Polak potrafi to. No, no, no. Jak... no. Polak potrafi, a podobno są tacy Polacy, co nawet za opłatą pomagają jakoś w tym i się zastanawiam, jak oni to w ogóle robią. Może by się samemu udało. Wiesz, że może wystarczy wynająć sobie kawałek mieszkania w Londynie centymetr na centymetr za 5 za funtów na, na tydzień. I, ale to też nie, tak, bo bliżej, jak ty tutaj wynajmiesz pokój, tak, no. to i tak na tym nie żadnego papieru kompletnie. No właśnie, to jest, to jest bez sensu. Shirt House, to, to nie ma na, tego, na, na to kompletnie żadnego papieru. Także to byś musiał sam wynająć, co wtedy będziesz miał. Ale wystarczy w takim shirt house yy, wziąć na siebie na przykład, nie wiem, telefon? O Obojętnie. może coś takiego? Internet. No, no. No, różne rzeczy. No i dobra, i się zastanowę. Dobra, a co o tych Żydach powiesz? Bo ty jesteś kompetentny no, że tak? w temacie. O może tak to powiem tyle, tylko że właśnie w polskim języku trochę mi martwi, że. Nie ma odpowiednika, że słowo Żyd jakoś tak jest z definicji wulgarne trochę. No tak brzmi, nie? Ja nie się zastanawiam. Czemu to tak brzmi to słowo źle? Może od Żyg, bo się za bardzo kojarzy. Nie, nie, nie, nie, ale tak samo jak, jak rozmawiałem ostatnio z takim Arturasem, z Litwinem i coś tam gadamy. Aha, bo on się nazywa jakoś ma Je. Yeah. no I, A mniejsza z tym. Ja mówię, że czy z Żydem. Ja mówię, mówię po polsku, Żyd? A on mówi, a Żyd? Ja mówię, no dżu. A on mówi, aha, dżu. on mówi, no to Żyd, Żyd. A... I on mi tłumaczył, że na przykład na, na lipie Żyd to jest takie obraźliwe określenie na Żyda, a takie nie mają inne. Jakie mają? Coś takie Nie, nie, nie teraz, już nie pamiętam. Aha. Ale to ja tak sobie wyobrażam, to jest tak jak powiedzmy, pomiędzy Żydem a Hebrajczykiem. No, Ży tak Hebrajczyk powiem... już brzmi normalnie, nie? A Żyd to tak strasznie negatywnie. No. To coś jest ja hebrajskie, a coś jest żydowskie. To już tak. Znaczy to żydowskie tak nie brzmi, ale żyd. Tak no. mówię, hej, ty Żydzi. To tak引... No hej, ty to jest jakby obrazem. nie. Tak nie brzmi, hej ty Polaku. Hej, ty hebrajczyku. no. Ty... Schme... Hej, ty Żydzi, no to, to tak jakoś. Może przez to że <Analysis> takie krótkie, tak, wiesz, żyd, nie wiem. To brzmi tak jak pedał w ogóle, tak, że takie ble, nie tak. Znaczy nie wiem, no ja mówię, że, że mi się wydaje, że to była kwestia tego też. No na dobrze mówi. Do, doszukiwałem we wszystkim spisku i też miałem na to jakieś mniejsze lub większe dowody. To czekaj, dla tych, I... co cię nie znają, bo tutaj dużo nowych ludzi jest, to ja powiem, że Mirek, Mirek był skinem i walił Żydów w ryj. Nie, akurat tego mi się nie udało. może. No, to... może no dobra, ale to wtedy że... możesz powiedzieć, dlaczego ich wtedy tak nie lubiłeś. Oj, nie wiem, no to takie... Jak zacząłem czytać tam różne jakieś takie takie artykuły jakieś no może nie tyle książki ale że, że widziałem coś takiego że to jednak rzeczywiście ktoś tak jakby steruje tym wszystkim jak się patrzyłem potem na historię że tak widzę że, że cholera no, no jednak ci Żydzi to na, naprawdę oni są tak zorganizowani od lat że no, no nie ma bata. obojętnie co by im nie robić to oni i tak z tego wiesz, wychodzą jakoś cało i to oznacza że jest ogólnoświatowy spisek który jest żydowski i na przykład ja nigdy nie brałem pod uwagi, nigdy prze nigdy, że może dlatego, że po prostu tak wszystko w tej historii im idzie i wychodzi, bo oni są tym narodem wybranym. No i... To może niekiedy pomaga i właśnie i, i dlatego jak się wykluczy Boga, no to to wygląda naprawdę i no jakbyś tak nie był wierzący i sobie zobaczył nadzieję narodu żydowskiego, no to byś musiał twierdzić że oni mają Trzechpotężną władzę wszędzie, bo sobie wszystko są w stanie załatwić, nawet państwo po trzech tysiącach lat? No, trzymają się płynie. razem. No, bardzo się trzymają razem i to jest główny plus ich, po pierwsze. Po drugie, jest jakiś czynnik ponadnaturalny, faktycznie go widać, że coś jest nie tak, tu coś tu się nie zgadza. No, jak można wygrać wojnę sześciodniową w ogóle? I że jakiś mały, Ale... świeży Ale... kraj wygrywa nagle wojnę przez sześć dni ze wszystkimi sąsiadami naraz, walcząc. I oni się tak, poddają to był... kapitulacji. To A... w ogóle niewiarygodne który jeszcze tam powiedzmy 5 lat wcześniej był w zasadzie tak jakby na wymarciu, bo już prawie no. gdyby wojna potrwała trochę dłużej, to prawdopodobnie by, no, może nie, nie większość, ale znakomita większość Żydów by e, została unicestwiona. No i ja mówię, że to, że to jest właśnie takie dziwne, że dziwne jak się patrzy na historię, że, że no tyle ten no, no jednak Holocaust, nieważne ile tam liczb będzie, czy, czy są zawyżone, czy są zaniżone, to na pewno były znaczące, na pewno jak, jak na jeden naród. Mm -hmm. Że ktoś tam wtedy się uparł, żeby ich wybi wybić co, co do nogi. No to się okazuje, że oni po wojnie nagle tak o, dostają państwo, wygrywają no. wojnę. No. Państwo Spektakularnie w ogóle. Prostu... No, bardzo dobrze. W sumie wszyscy się tak jakby trzęsą przed Izraelem, chociaż jest bardzo malutkim krajem. Mm -hmm. Ale wszyscy wiedzą, że ma jakby nie wiem, plecy, tak? U każdych naj największych tych no przede, przede wszystkim Amerycy mają e, straszne poparcie. Ale no to mam też, nie. Na ją, na mnie to, też to nie jest dziwne, bo ja taką listę na przykład, to co ty mówisz, na Polonicę, którą widziałem, mm -hmm. e, też widziałem kiedyś taką listę na jakiejś amerykańskiej stronie, kto jest Żydem e, w rządzie amerykańskim. No i też tam było dużo. Nie wiem, ile tym prawdy, czy tak tam rzetelna jest, jak tak jak ta no, Polonika. Wiem. Ale, ale... Ale to bardzo możliwe, bo... No tak, no ale że, no, jak się powie... Znaczy... Jak się policzy, ile jest katolików, to pewnie też będzie dużo, a nikt jakoś nie wpada na myśl, że o, to katolicy są. To teraz katolicy rządzą światem. Albo ktokolwiek, no, biali. Biali rządzą światem. Bruneci. No, bruneci rządzą światem, bo ich jest większość w rządzie. Takie... Co to ma Nie, no... No ale przede wszystkim mi się wydaje, że, że właśnie ta tendencja, że czegoś nie dotknął, to jakby ktoś im tam pomaga w tym wszystkim. No tak, tak? to no wygląda. I... Albo, jak, albo co jakiś czas dostają w tyłek strasznie też. No. To ciekawe, to no, się właśnie to... zgadza z opisem Biblii, bo jak się przeczyta w Starym Testamencie, to na tym miał polegać ten sojusz narodu wybranego z Bogiem, że albo im będzie bardzo błogosławił, albo bardzo im da w dupsko. I tak to widać po historii, że do tej pory się tak dzieje właśnie. To dziwne trochę. No ale wcześniej, nie wiem kto wcześniej mówił o tym, że tam było jakieś opublikowanie jakiegoś yy, z tego co zrozumiałem Żyda. Yy, o tym czemu Żydzi właśnie nagle się odwrócili że byli takimi pasjonatami socjalizmu. No. I to jak się popatrzy na historię to, to, to ta ich pasja nie do Boga tylko do socjalizmu I ich skubiła, bo no. Bo Hitler z kolei był obsesyjny na, na punkcie właśnie Marksa, Engelsa, Lenina i, i wszystkich ta, idei ta, idei ta, tych wszystkich idei. Tak, dokładnie. Socjalistycznych i on i on to podpiął pod narodowy socjalizm i, i zwalczał ich tak jakby no. No, no tak coś tam było, spadli... tak. To na pewno było jakieś powiązania z tego. Dobra, no, czyli nie lubiłeś że... Żydów, dlatego że że to oni sterują światem i ten. Ale czemu, nawet jeżeli by sterowali światem, to czemu zakłada się, że oni chcą źle sterować światem? Czemu, że chcą wybić Polaków czy coś chcą, nie wiem, złego? No nie, że jak się, się popatrzysz na, na dzisiejszy na przykład Izrael, tak? I tak się popatrzysz Izrael, to robi z Palestyńczykami, to no to niewiele to się różni z taktykami, którzy, które jeszcze 60 lat temu i wypominają to do dzisiaj na przykład Niemcom czy tam innym. No. Że że no, powtarzają identycznie, by, no, albo się uczysz na błędach, albo się nie uczysz, albo albo robisz kompletnie. No to prawda. Kopiujesz, nie wiem, to, to ma być na zasadzie kopiłem najlepszych, czy, czy nie wiem. No, no nawet no, mówię, ja... trzeba zawsze rozdzielić rząd izraelski od, od ludzi, Żydów, no ale mówimy I tak o, o ludziach. Tak, i, i jakoś miałem taką świadomość, jakich nienawidziłem, że większość, znakomita większość Żydów, że oni są takim monolitem dosyć. Aha. że na przykład Żydzi wierzą w jednego Boga i że, że wszyscy są tacy bardzo, bardzo, no nie wiem, zasymilowa zasymilowani z sobą, ale również tak jakby ideowo. I dla mnie właśnie, że taki obraz takiego Żyda, który jest syjonistą, Mm -hmm. Który się wywyższa, który jest dumny z tego, że jest Żydem i że, jest, że uważa, że jest lepszy, i są tacy Żydzi. No dzisiaj. tak są, czy znaczy, większość Polaków w ogóle też taka jest, jeżeli chodzi o polskość, nie? No nie no, wiem. Nie, jak nie. No, chyba nie, bo jakby była większość Polaków, to byś miał większość pisowców. No, a tak nie jest. połowa kraju, nie? Pół na pół. A, a tak Dużo. Jedni bardziej. Nie, nie mają może też opcji, ale w każdym razie, na to tak ingruszałem właśnie do jednego wora. A to się okazuje, i to właśnie musiałem się spotkać tutaj już w Anglii z, z Żydem, porozmawiać z nimi. On mi tak wytłumaczył, że, że po prostu, no że to trzeba pojechać najpierw do, do Izraela i zobaczyć, że, że ci Żydzi w Izraelu są takimi samymi obywatelami, tak jak, tak jak w Polsce Polacy. No tak, normalnie ci, tacy ludzie po prostu. Ci, co, co pierwszą politykę, ci, co lubią religię, mhm. ci, co są fan, fanatykami religii, to no, jest tak rozwalone społeczeństwo, jak, jak... W każdym razie. No tak. Tylko, że co jest nietypowe i takie, znaczy nietypowe. No, no trochę jest takie nietypowe, że, że właśnie to, co on mi powiedział, że jakby coś się działo, że oni na przykład między sobą mogą się kłócić, ale gdyby ktoś podszedł z boku i mhm. się wtrącił, to wtedy ci, ci żydzi, którzy się kłócą, się zjednoczą. a tak, to jest tak. To chyba momencie, dotyczy ja... większość normalnych, zdrowych grup ludzi. Tylko, że Polacy jakoś nie potrafią w ogóle współpracować, więc myślą, że jak inni umieją współpracować, to to już coś źle o nich świadczy. To, to jakaś polska głupota tutaj wychodzi. chyba, bo nie wiem. No, Ale tak samo właśnie, że też mówił ten, ten, ten ofer, że, że w jakim kraju by się nie znalazł, jeżeli będzie wiedział, że pod jakimś adresem mieszkają Żydzi, jak tam zapuka ta i powie, że jest Żydem, nie ma pieniędzy, nie ma gdzie mieszkać, to jest w stu procentach przekonany, że, że go przyjmą. Jeżeli to będą Żydzi, to, to oni go przyjmą, bo oni hmm. mają jakąś taką świadomość, że są braćmi i siostrami. No tak, no, ale to jak 4000 jest... lat tradycji, to coś jednak robi, no. Że to jest czyli no, no, silnie to... łączy ludzi. Dobra, ale ja myślę no, sobie, że jak Brytyjczycy, Brytyjczycy tak samo byli przecież zorganizowani, zdyscyplinowani i bardzo się razem trzymali, no skutkiem czego przez w którymś tam momencie pół świata należało do Wielkiej Brytanii. No ale to jakoś ludzie nie mają takiego stosunku wtedy, nie mieli do Brytyjczyków jak do Żydów. Tylko tych Żydów tłuką no, nad no, jak no, nic ale... nie mają. To. No ale to mi się wydaje, że, że to już jest właśnie to, co jest też zapowiedziane w Biblii, że oni będą mieli tak, że po prostu będą nienawidzeni. No. Będą przez narody, pomiędzy którymi będą. Mm -hmm. I to też... Często np. No, moja kuzynka mi opowiada o tym, jak jej babcia mówiła, że chodziła do Żydówki się bawić i że to była jej przyjaciółka, tam sama ta Żydówka. No. No, jak tam, tam przychodziła, to akurat to były, jej rodzice byli lekarzami. Mieli zawsze tam słodycze w tamtych czasach, jak nie było, że czekolada zawsze była. Mówi, mm. że, że babcia potem opowiadała, jak, jak się zaczęły pogromy takie gdzieś tam. Nie wiem, nie wiem czy to Niemcy weszli i że dajemy powiedzieli, że mogą sobie robić Polacy co chcą, to mówi, że ona, ona, ona pamięta, jak tam po prostu płynęły ulice Krpio. I Ojej. Mówi, że ona znała tych ludzi, to byli normalni ludzie, tacy, że no, no nie było różnicy, oni nie robili różnicy, że, że polska dziewczynka przechodziła, to ją traktowali ten inaczej, no ale że po prostu ludzie z samej takiej czystej zawiści, po prostu, bo widzieli, że na przykład jacyś tam ludzie zazwyczaj byli jakby bardziej wykształceni Mm -hmm. I to nie chodziło o to, że kupili te wykształcenie tam za masło czy za coś, po prostu byli, byli po prostu mądrzejsi. Tak, że się byli... bardzo, no też to w tradycji jest żydowskiej, żeby bardzo cenić edukację i uczyć ta... No i ja mówię, że, że na tym dobrze wychodzą, no ale no, tak. ludzie po to, na przykład którzy no nie mają może możliwości, też, ale też chęci no, albo. Głównie chęci do tego i tego po prostu zarzucają, wiesz, bied... nie wiem, garba temu, że ma proste dzieci. No. i no. Dobra, to okej. Okay. To na końcu się zapytam, czy ty wiesz, że jest dzisiaj Hanuka? A nie wiem. A jest, a no. A to, Ale... to Hanuka to jest o Masadzie, nie? No nie, no nie na nie. Masadzie. O... Nie. Powstanie Machabeuszy to? i ten. Tak. No, a nie a widać jeszcze... w Cambridge, zapytam, tych takich świeczuszek nigdzie? Tam nie ma Żydów? Nie, nie? Shabbat Chaosu przejechać, to tam na pewno będzie, bo tam co roku jest wystawiona ten... To zerknij, e, jak ten... Tak, ale tylko, że oni mają taki lipny, bo mają elektryczny, taki hmm. symboliczny, elektryczny. Ale pamiętam, że właśnie byłem na Hanukę w tym, e, rok temu we Francji, jak chodziłem po, po żydowskiej dzielnicy, to o. było pełno i byłem zdziwiony właśnie, bo aż gafę strzeliłem, bo poszedłem fotografować te menory żydowskie, te świeczniki siedmioramienne. A to, a to. I i, a to były Hanuki I tak. się ja mówię, że tak się że 7 bramion, a tutaj 9, ale wyglądają identycznie. No, <grym> no i tak. potem mi właśnie tłumaczyli, że to od tej jednej świeczki, potem tak? odpalasz wszystkie mhm. inne, żeby ci nie zgasło i to chodziło właśnie o pamiątkę. No, tego, to że to, było że mało. masz okazję, osiem, jeszcze, jeszcze 7 dni będzie. Siedem wieczorów. No. I ten. Dobra, okej, okay, to niech inni jeszcze co. No, ale tylko na koniec no. powiem, że tydzień temu no to było, powiedzmy, 10 dni temu szedłem sobie po ulicy i patrzy się jakiś plakat. Patrzy się, da Darwin or Design. Oh. Czy, o. A coś takiego i wyśle. Co to jest? No i czytam, czytam, a nagle tutaj mówi, że będzie wykład pana Michaela Bichi. Co ty powiesz? Ale ja jajo. Znany Byłem... ten... Tak, to jest znany y, naukowiec w ogóle, jeden z w ogóle najbardziej znanych biochemików, nie? Tak, tak chyba on się naz, naz, tak, tak. nazywa jakąś molekularną tam chemią no tak, tak. Nie, organiczną. By... Tak, i on Ale jest jednym, de... y, on jest autorem książki Darwin's Black Box, y, gdzie przedstawia Właśnie. bardzo taką mocną polemikę z teorią ewolucji Darwina, a konkretnie z... No z postulatem, że przez mutacje powstać, mogą powstać złożone organizmy, więc on tam przekonuje, że nie mogą powstać i jak Agdań jest bardzo przekonujący. Właśnie jeden z najbardziej przekonujących teraz naukowców. Zwolennik teorii inteligentnego projektu. Ale fajnie, ja mówię, że, że fajnie gadał i najlepiej, bo po to były pytania od publiczności. No. I, no. i było widać, że to nie było reżyserowane, tylko po prostu zadawali ludzie i pytali, to co chcą. I był jakiś przeciwnik, który mu oczywiście wytknął. To, że powiedział, musiał powiedzieć w sądzie, że no nie teoria jest nienaukowa. No i, i bardzo ładnie to wytłumaczył, na koniec, mu tylko powiedział, że mówi, że uważa, że sala sądowa jest os ostatnim z miejsc, gdzie, gdzie powinni naukowcy wypowiadać się. No dokładnie. Na temat nauki. I, I to czy sąd? Yy, znaczy to, co w ogóle sąd orzeka w takich sprawach, to nie powinno mieć najmniejszego znaczenia dla, dla nauki, bo co to ma jedno z drugim wspólnego? Jest, Ale w, w ogóle coś też coś była jakaś dziewczyna i tak po akcencie w ogóle wydawało mi się, że to Polka, jakaś studentka i no musi być szalenie jakaś oczytana, inteligentna dziewczyna i zaczęła go pytać i wypytywać takie rzeczy właśnie podważające jego teorię I, i nawet go tak troszkę zaskoczyła, bo się okazało, że nie wiedział o jakimś doktorze, który, który zrobił. Przeprowadzi jakieś badania i on mówi, o kiedy on to zrobił, bo mówi, że on tam sprawdza jego stronę. Ona mówi, że to ona czytała gdzieś tydzień temu. Ona mówi, o to nie jest na bieżąco i że obiecuje, że sprawdzę. No okay. Ale ten ale fajnie właśnie odpowiadał na pytanie tak rzetelnie i, i rzeczowo. Okej, okay. czyli byłeś tam? Byłeś. No, dobrze w końcu. Kurczę, szkoda, Także... że nie ja byłem. A, no nie to... trudno, kiedyś przyjadę tam. Przynajmniej na papierze będę. Najpierw na papierze, potem normalnie. No. Także mam i właśnie ten. Kupiłem, bo on książkę opublikował kilka lat temu, chyba w 2003 na krawędzi ewolucji. No. Dobra, I jeszcze ty... właśnie... O, Dobra, ty... kończę, bo jeszcze bym tutaj, a to najbliżej później Dobra, zadzwonię. to jeszcze później. Dobra, to był Mirek. Mirek był z Cambridge. A. No, to już, już zniknął. E, dobra, Alik uspokój się na tym czacie, czy się by odwaliło tobie człowieku do reszty Alik po raz 38 pyta Martin, masz korzenie z Kataru? nie mam korzeni z Kataru, czemu mam mieć korzenie z Kataru? co, co to za głupota jakaś znowu, czemu z Kataru? nie, nic mi o tym nie wiadomo e, jedyne co jakie mam pochodzenie to tatarskie tatarskie, co zresztą widać trochę po mnie i historia nazwiska i rodziny wskazuje na to, jednocześnie mi mówi, że jestem szlachcicem, więc jestem szlachcicem pochodzenia tatarskiego Polski aha, ja rozumiem bo Alik zrozumiał, że katarskie, a nie tatarskie no to przepraszam bardzo tatarskie przez te, te jak tyfus Dobrze, dzisiaj chanukowe noce na odwyku. E, Chanuka, przypomnę, to jest takie święto, jak ktoś tutaj nie wie, gdzie się zapala świeczki. E, no, więc jak, nie wiem, czy ktoś się w ogóle zastanawia... Bo ludzie się czasami zastanawiają, na przykład, czy przestać być katolikiem, bo, e, bo na przykład słyszeli, że w jakimś tam innym kościele są tańsze śluby. O, albo bo, e, bo nie wymaga się... Czegoś tam nie wiem, wszystko jedno, nie wiem dlaczego ludzie zastanawiają. W każdym razie to jakoś głupio się zastanawiają i się zastanawiają. No i wtedy się zastanawiałem, na co zmienić katolicyzm. No i sobie myślałem, że a, to kościół słyszałem baptystów, a no to słyszałem, że może jakiś, nie wiem, no, muzułmaninem może zostać, ale to rzadko, bardzo rzadko. Więc się zastanawiałem, czy ludzie się zastanawiają, czy zostać sobie Żydem. I tak sobie myślę, że to by był szokujący pomysł. Na przykład, jakbym poszedł sobie do swojej babci i powiedział: Babciu, myślałeś kiedyś, żeby zostać żydówką? To babcia by dostała zawału. Pewnie. Albo coś takiego. Zapaści. No, ja nie wiem, jak u was z babciami. W ogóle babcie chyba i dziadkowie mają straszne, jakieś antyżydowskie takie ciągoty, ale że, tak, że takie przesadne. Ja mój dziadek był. Nie, to w ogóle był całkiem fajny gość No i lubił ludzi Ale jak zaczął o tych Żydach, jak się nakręcił To tak gada, że to Żydzi wszędzie Coś tam Żydzi No jakbym jakbym mały taki, jak on tak opowiadał, Tak se słucham dziadka gdzie dziadek ktoś gada o, o Żydach Tam, no, ha ha śmiesznie jest Herbaty mi ciągle dolewał Z dziadkiem była tragedia Bo miałem herbatę, nie? Przychodzę do babci, dziadka i dałem herbatę Dotąd, dotąd Nalewają cały czas i zawsze jest o dwie łyżeczki cukru więcej niż normalnie by się chciało, żeby było. No i leż, stoi tam, to sobie wypiję. No wypiję dotąd, dziadek przychodzi, eee, herbaty ci brakuje, nalewa do pełna. So, myślę, no kiedy ja tą herbatę wypiję, dobra. Piję, piję, piję, piję. mi się nawet udało do końca, myślę sobie, wypiję do końca, to mi dziadek nie doleje. Gdzie tam dziadek przychodzi z garkiem i na herbatę ci dam nie? no to potem piję po kawałku i nawet jak już dotąd mam to dziadek przychodzi z tym garkiem i dolewa tej herbaty cały czas w nieskończoność perpetuum mobile skąd on bierze tą herbatę czy on rodzi tą herbatę on ma jakieś gruczoły herbaciane czy co krowę co tam herbatę I herbatę. nie wiem skąd brał tą herbatę no i pytanie na miał musiałeś sikać potem no ba kurde to też był jeden z minusów no, więc się nauczyłem po jakimś czasie w końcu, że dziadek zawsze dolewa herbatę, bo to jest jakiś odruch w ogóle, więc nie piłem herbaty. Upiłem ją tak powoli, nauczyłem się pić, sączyć powoli herbateczkę, nie będę się spieszył. Bo dziadek i tak dolejesz, bo nawet mówię, dziadku, nie nalewaj, bo mówiłem na początku, nie chcę już herbaty, ale oni nie rozumieją, bo to wiecie. No ale to taki urok babci i dziadków. Nie macie tak, że idziecie do babci na obiad, i babcia, jak jest na obiad, jedziecie, to w nawali taki stos ziemniaków po prostu, że się na jednym talerzu nie mieści, a tam jeszcze w walnie wątróbkę i mięso i marchewkę i co jeszcze się da. Nie, a potem mówię, tak mało zjadłeś, dawaj i dokładkę drugie tyle. Nie macie tak? Tak jest z babciami. Ja nie wiem, co to znowu za maniactwo. To jest... się zastanawiam, czy też w innych krajach tak jest, że to po prostu z wiekiem człowiek ma świra na punkcie jedzenia, że wariuje, czy to nie wiem... Że się seksu nie da uprawiać, to jedyna przyjemność życiowa zostaje? Jedz, jedz, orgazm, orgazm. No ja ja nie wiem, naprawdę. No, ale, nie wiem. Karnieczkami, babciu, ty zjedz. No babcia to właśnie tyle je. To jest najgorsze. Ale jakie babcia świństwa jadła. Jasny piorun. O babciu. Babcia jadła. Babcia jadła tak obrzydliwe rzeczy. Babcia uwielbiała najbardziej obrzydliwe rzeczy, jakie sobie można wyobrazić. Flaki to było w ogóle małe piwo. Więc ona lubiła mózgi jakieś wyżerać, kości, chrząści jakieś. Lubiła jeść takie te łapy kurze i mówiła, że kup mi tych łap kurzych, Albo sama sobie kupowała, bo nikt jej tego kupować nie chciał. Z pazurami w ogóle, takie kurze normalne łapy. I jadła to, ja nie mogłem na to patrzeć w ogóle. Raz zobaczyłem, już więcej nie patrzyłem, bo tego się nie ma. Czy wyobrażacie? Łapa kurza? Przecież tam w ogóle mięsa nie ma, co ona z tego jadła? Skórę i pazury? Co tam robię z tymi pazurami? Albo oczy wyjada, nie, że niedobrze mi się sobie nie opadam wą więcej o babci, co to wszystko. na boyka <muzyka> hey, się zna, widzę na czacie, mówi, sała szpik, chyba faktycznie coś sała z tego, co mi pamiętam, jeszcze wszystkie chciała częstować. No a jak już jadła coś normalnego, to zawsze właśnie takie góry tego były, jakieś ziemniaki, i pływały w tłuszczu, pływały, dosłownie pływały, jak góra lodowa przed Titanikiem pływały. Takie morze, morze masła roztopionego. I gdzieś tutaj taka wielka góra ma z tego ziemniaków sobie wystaje. No więc potem wszystkim innym też tyle dawałam. No ale gadaźmy o Żydach i jakoś zmienił mi się temat. To przychodzi Mira i mówi cześć. Halo? Echo, się zrobiło. Nie słychać cię. Halo? O, teraz słychać. No wyłączyłem. To trzeba włączać. O... Yy, Martin, podziwiam ciebie za tego. Za twoją. Za czapkę? Ja, <śmiech> za cierpliwość. Eee, gdzie co to tam cierpliwości mieć? No no tak, no bo różne rzeczy tu ludzie opowiadają, a ty i tak bardzo spokojny jesteś, wszystkim wysłuchujesz. Ja lubię słuchać ludzi ogólnie. No właśnie, ale czasami mówią takie rzeczy, no niewartościowe, określają. No wiesz co, ja nawet nie spróbuję się oceniać, bo każdy ma swoje zdanie z jakiegoś tam powodu, nie? Po prostu czegoś nie wie jeszcze, albo może akurat miał takie doświadczenie a nie inne. No wiesz co, ale bo ja... Myślę, że... No. że każda rozmowa powinna coś dać, nie? Powinna. Powinna coś dać, czegoś nas nauczyć się albo dowiedzieć się o czymś. No, no i ten temat, wszyscy jesteśmy Żydami, jest no. bardzo fajny, tylko no. my możemy zostać Żydami, jeżeli się nawrócimy. No tak, tak, wiadomo. To to nawrócimy no, takie... się, my się, uwierzymy w Ewangelię, damy się oszcić mm. w imię Jezusa Chrystusa, wtedy staniemy się Żydami. Dosłownie, bo tak pisze w liście do Rzymia. No tak, właściwie. Że obrzezanie cielesne nie jest ważne, tylko duchowe. Mhm. Pamiętasz ten. Pewnie, ten... Pewnie że, ten... że tak. No, że dokładnie, no to samo mniej więcej mówiłem. A w ogóle mowa jest o odcinku odwyku. Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, to we wtorki są odcinki na stronie www.odwyk.com, gdzie ja tam nawijam na jakiś temat. Teraz mówiłem właśnie o Żydach. I o tym, że właśnie każdy, kto się nawraca, kto staje się chrześcijaninem w tym pojęciu biblijnym, a nie w tym kościelnym, czyli nie zapisujesz się do kościoła, tylko uznajesz Jezusa za swojego takiego szefa całego życia, Pana, to taki człowiek staje się właściwie Żydem. Tak to opisuje Biblia, że on staje się Żydem, nie według narodowości, nie? no bo tego się nie da zmienić, ale tym niemniej staje się Żydem, albo ja wiem, jak to inaczej nazwać, no tak, w sensie duchowym, no, w sensie jakimś ten, ogólnym. Ten Albowiem nie ten jest Żydem, który, który jest nim na zewnątrz, nie jest to obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Czyli... Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca. W duchu. Nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Tak. No to jest dosłowny cytat. Mhm. Obrzezanie dla tych, co nie wiedzą, a to ja nie będę tutaj wyjaśniał. To, co znajdziecie w słowniku, co to jest, jak ktoś nie wie. Bo właśnie to, z tym to trzeba bardzo uważać, właśnie trzeba być tym chrześcijaninem, właśnie, nie katolikiem, ewangelikiem. Tak jest. Także no, no, tylko tak. tym Czy nawrócić się, nawrócić się. A co to znaczy nawrócić się? No, czyli trzeba się zmienić totalnie. No, nawrócić, tak czyli jak sądzę. Możecie nakierować na naukę Jezusa. Mhm. I to nawrócili i wtedy przez to jesteśmy Żydami. I co tu jeszcze dalej piszesz? No właśnie, ale tak się. Y, nie, nie, nie uderza cię to, że dla większości ludzi, jakbyś powiedział, że jak się nawrócisz, to staniesz się Żydem, to to by było zniechęcające i obraźliwe nawet dla nich. No nie? to, to propaganda, 500 lat propagandy no. robi swoje. Nie? No? A to no jakie ty masz podejście do Żydów, bo nie powiedziałeś właściwie. Pozytki. Nie, no ja miałem też takie, bardzo takie, no może nie aż takie bardzo radykalne, negatywne, ale nie znając Biblii dawniej miałem podejście całkiem inne, ale to przez to wychowanie, przez to propagandę, jakby nie było, to w domu było przekazywane. No tak, no skąd się nam to wszystko no, bierze? No to, bo... to właśnie u niektórych bardziej, może u niektórych w rodzinie było mniej na tym, ktoś jakieś miał właśnie przykre doświadczenia z Żydami, to też się odbija, mhm. ale to swoje robi, nie? Ale teraz totalnie zmieniłem. To, to widzę, jak, że to jest ten naród wybrany. Mm. I teraz mm. jeszcze ci tu przytoczę, czym więc góruje Żyd, tak pisze w liście tak, Paweł. A co za pożytek jest z obrzezania. Mm -hmm. Pisze, wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Mm -hmm. Czyli tu wyróżnia się tych Żydów też. Przez to, że oni mieli tą... Te, Pożytek. Tak, że no, tak. Wierzone to... To, to, to, to, to, to zostały im te wyrocznie Boże. Mm -hmm. I obietnice I, te... i święta, i kontakt z Bogiem i, i takie różne. No, chodę, szczególnie prorocy, bo chodzi no. o proroków, chod, chociaż oni ich zabili, można powiedzieć wszystkich, nie? Mm -hmm. Ale mimo mm -hmm. to, to zostało im przekazane. I tu pisze dalej Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniwieczy wierność Bożą? Także Bóg jest cały czas z nimi, nie? Ma tak, nadzieję. Rzeczywiście, to też Biblia mówi nawet... dokładnie. No, I co to... jest ciekawe, że teraz my, poganie, czyli tak zwane narody. Czyli nie Żydzi. Nie Żydzi, pozostali. No. Narody, poganie, mamy ich nawracać. No to szczęścia życzę, bo nawet nie ma kogo w Polsce. Najwięcej Żydów w Polsce to jest na tym cmentarzu, co tutaj koło mnie jest. No tak, tak, ale jakby przyszło jakieś, no, no nie wiem, miałoby się okazję, po prostu w tym sensie oczywiście, że nie, ja się przedstawiam i mówię, nie bądź Żydem, źle robisz, tylko po prostu swoim życiem, swoim przykładem. No tak naprawdę taki Żyd, taki według Biblii, ten, kto jest chwalony za bycie Żydem, to jedyne, co go różni od biblijnego chrześcijanina, to jest tylko fakt y, wiary w to, że Jeszua był Mesjaszem. I to jest tylko tak, jedyne, no, do czego trzeba przekonać takiego człowieka i on się staje tam, chrześcijaninem według... Tylko dla nich, się jest wielkim grzechem wiara w Mesjasza. No, wiesz o tym. Tak, oczywiście, no, wiesz, są że... też, ale są też Żydzi Mesjanistyczni z kolei, którzy to łączą właśnie. No To tam jest taka książka właśnie tego byłego ambasadora y, w Polsce, co był. Mhm. Żyda z księdzem takim, czytałem taką książkę no tak, w ogóle nie ciekawe, ale kilka tam takich kawałków było ciekawych to właśnie było to, że jeden ksiądz katolik pojechał wrócił do Izraela no jest takie powiedzenie, że Żydem się zawsze, no. tak żyć. że się ma matkę Żydówkę oni opierają się na matce i na ojcu, nie wiem czy tak. wiesz no wiemy, katolicy też mówią, że się katolikiem jest I zawsze on tam z tym skrzyżem na, na, na piersiach starał się o odzyskanie tego obywatelstwa izraelskiego. No. no i nie otrzymał. Nie? Tak, nie otrzymał, Uuu. mimo że miał... Też wszystkie warunki były spełnione, które oni mówią, że nikt nie traci tego. No to jest szokujące w takim razie no nie, nie, otrzymał, nie otrzymał tego. Uuu. A on właśnie mówił, to mi się właśnie podobało, on powiedział, że jest Żydem. No całkowicie jest Żydem. On tylko właśnie uznaje Mesjasza. No właśnie, większość ludzi dalej on jest uważa. Żydem. On nic, hmm. on nic, nikogo nie zdradził. On się nie czuje w ogóle winny, bo jego tam wyklinali, bo to jest ciężki, naprawdę grzech. Ja nie widziałem, że aż tak bardzo. Ja też nie. To chyba zależy no, trochę od grupy, nie? Od... Ale no ci radykalni, no wierzący Żydzi, no, no powiedzmy hmm. tak w tym sensie. nie. No, tam mnie osobiście nie znam, to nie wiem. Hmm. No także taka historyjka tam opisana jest w tej książce. No i nie otrzymał. No, tam sędziowy był, tam jakieś było głosowanie, tam było trzech sędziów, chyba dwóch było przeciw, jeden za. Ale miesiąc tym po prostu nie otrzymał tego, że niby po prostu spełniał wszystkie te warunki, jak oni mówią, tylko że był właśnie księdzem katolickim. Dziwna to rzecz jest dla mnie. I przez taki... to nie, nie, nie, nie otrzymał. No, no bardzo no dziwne, tak. Tej książce ci opowiem jeszcze, bo czytałem bardzo fajnie i to wciś mi się spodobało. No to do, lubimy takie, dawaj. <grych> tak, tak Żyd, taki strasznie przyjęty, modli, modli się do Boga, Jachwę, no Panie, Jachwę, no straszna rzecz się stała. No co się stało? No mów mi. No mój syn, no co z twoim synem się stało? No straszna rzecz, aż mi wstyd mówić. No mój syn został chrześcijaninem. Uh, no. Mówi do Boga, ja, się, yy. No i Bóg po pewnej chwili, po pewnej chwili zastanowienia od razu nie odpowiada, zatumał się tak i mówi do niego, a co ja mam powiedzieć? <śmiech> no tak. <śmiech> dobre, nie? <śmiech> no niezłe, no. <śmiech> no takie, ten. Dobra, dobre. Dobra no, to, to tak, wiesz, dotyczące może jeszcze właśnie tego tej trójcy, nie, bo ja tu jestem przeciwnikiem te, te, tej nauki, bo to jest wymyślone. Mm. I, I to właśnie utrudnia teraz nam, poganom, nawracanie Żydów. Ta trójca. No, na pewno On jak nie... się. Tak, operowanie na pewno tym określeniem to utrudnia jak Pieron, tak. Utrudnia, utrudnia, dlatego że Żydzi. A myślą, a często mówią o tym, że się rozmawia. Ja sam rozmawiałem, tu taki, bo, bo to ja z Niemiec dzwonię. Nie wiem, czy wiesz, bo już czasem dzwoniłem. Pamiętam, pamiętam. No no i. A nie wiem, z jakiego miasta, z Monachium? Nie. Nie, nie, z Murachiem to dzwoniła taka. Tak, tak, tak. Ja nie zwróciłeś jej uwagi, bo tak ci się niby to podobało jej takie bardzo pozytywne nastawienie, nie? No, ja wolę się dać i ten opowiedzieć. Jak ona ja myślała Turków, turasy. A mówiła, tak, pamiętam, to mi się rzeczywiście zgrzytało. Bardzo no no niestety. Tak się tutaj mówi, jeszcze mówi się Tur, i nie odmienia się po polsku, to tak dziwnie się traktuje i Polacy myślą, hmm. a wcale tak nie jest, że Niemcy uważają nas za kogoś lepszy niż Turcy. No nie, tak, nie. ona tak mówiła też, a nie jest tak, jak tak? jest. nie jest tak, nie jest hmm. tak. Nam się, na, nam się tylko tak zdaje, wiesz. Uh -huh każdy ma o sobie jakieś takie niemanie tak jak ty, o tym patriotyzmie. Wiesz, Polak to brzmi dumnie. Co to znaczy w ogóle? A dla Niemca to już w ogóle dużo Niemców nie wie, że nawet Polska sąsiaduje z Niemcami. <śmiech> no już bez przesady chyba. No jak bez przesady? No Naprawdę? Tak, nie. A to młodzi Część pewnie. Część Niemców uważa, że Zachód jest do Renu tylko. O. Już za Renem to już jest wschód. O, proszę. O, o. Tak jak, jak Wisła dzieli Warszawę na prawie. No nazywa, tak, wszędzie... to, ale... no to ma no tak, jakiś o, sens w waszym. z już tam białe niedźwiedzie, dzi i w ogóle, nie? <laughs> <laughs> no tak. To ogólnie zachód to tak głupieje cały, no i ludzie coraz a, głupsi te, są. A to miasto właśnie, Monachium, no. z którego nazywam że to takie chrześcijańskie miasto, to nie wiesz czy wiesz, bo to są przecież kraje. Landy, i, no. Są na, te, na te kraje podzielone, na te landy. No i w Konstytucji akurat bajerowskiej, no. na bajerach, jest napisane, że dzieci trzeba wychowywać w duchu demokracji. Uuu, o dzieciach w Konstytucji jak wychowywać jest koszmar tak, jest w ogóle, w duchu świętym, jak on mówi, w duchu demokracji. W demokracji. że, no fu, w ogóle. Właśnie, z jakiego miasta jesteśmy? Właśnie, z jakiego no. miasta? No to miasteczko nieduże, Kispe, koło Dortmund, godzinę czasu od Dortmund. A, koło Dortmund. a jaki to land? A to jest yy, Nord-Westfalen, To w największej liczbie ludzi. Aha. Także I tam jest tak, miejsce... że kiedyś... Gdzie to możesz wpaść. A wpadnę? A nie byłem nigdy w Niemczech w ogóle. Jeszcze. No. To dziwne, bo minąłem. Także zapraszamy. Mamy duży dom, mamy miejsca, także... No, a ja będziesz... dzięki, będzie o czym pogadać. No, a no, to, jeszcze czy... chciałem zapytać. Aha, to każdy land ma swoją konstytucję odrębną? Tak, tak, tak. To A znaczy to nie, to, nie, nie tą, bo ta jest ogólna, tylko ta krajowa jest y, dotycząca szkolnictwa różnych rzeczy. Nie? A, ty się dziwisz. To się prostu. zajmuje konstytucja, sąd w Niemczech na przykład się zajmuje tym, jak może pomalować ściany ten, kto wynajmuje mieszkanie. No, niestety, to w całej Europie się to szerzy, taki, że To jest po prostu. To jest po, po prostu państwo straszne. No to Z nie tego, tylko co... Niemcy. Wszędzie jest to samo. A wiesz, na czym to ogólnie polega? Na tym polega, żeby przeciwstawiać sobie wszystkim. Czyli męża, żonie, rodzica, rodzice, dzieciom, temu, co wynajmuje mieszkanie, to temu, co mieszka. Tak, znaczy, taki jest Swój efekt. Ja nie, nie sądzę, żeby ci ludzie, co to, do tego dążą, to żeby mieli takie plany, ale efekt taki jest, nie, że nie, wszyscy to się Jest, roz... jest, jest planowo. E. I na przykład pracodawcy z pracownikiem. Tu pracownik uważa, że pracodawca to nic gorszego, to jest kapitalista, wyzyskiwacz. Tak? No w Polsce też. Radzy. W Polsce dużo gorzej chyba. Ostatnio widziałem ankiety. Państwo to cenowo robi, podjudza i później mówi, jak macie problemy, chodźcie do nas. Aha. No tak, Mamy no to, to prawda, rzeczywiście. też. Czy... wy nie słuchajcie mężu. Mhm. Tylko tak, i państwo. tak być, rządziło albo coś takiego. No ja albo... w ogóle widzę, że to tak świadczy w tym kierunku, że państwo się staje Bogiem. Ludzie tak traktują właśnie tak, państwo, tak, jak tak, powinni tak, traktować nie Boga. Nie ma, nie ma, nie ma praw yy, yy, boskich, tylko są prawa człowieka. No i państwo jako instytucja się stała. podający Bogiem. się za katolik, ewangelik, tutaj chrześcijanin, należy do jakiejś partii, która się nazywa, ma w nazwie chrześcijańska partia, która nie ma nic z tym wspólnego. Ma tam no. szóstą żonę z kolei na przykład, nie, taki z CDU. Kolekcjonerzy rządu są na przykład. Nie? No, no i, i po prostu to jest, tak jak mówisz, państwo staje się Bogiem, no. zastępuje, wymyślone, wymyślone prawa człowieka. Kiedyś Wolniewicz taki krótki ma na YouTube taki wykład, nie wiem, czy znać tego Wolniewicza, pewnie słyszałeś o No gdzieś słyszałem, a nie, nie, go, nie mogę go skojarzyć teraz taki łysy facet, on jest no. staroszak, ale mądrze akurat na temat nowego dekalogu. O, no. że, że właśnie Europa, że świat wymyślił nowy dekalog, opierający się na prawach człowieka, nie na prawach boskich, a prawa człowieka są przeciwieństwem pra, praw boskich. nie ja nie wiem, że są przeciwieństwem, ale na pewno cała filozofia są, są, dookoła to, tego to jest. One się dzielonej. nazywają tylko tak, ale, ale tak w zasadzie są dużym przeciwieństwem. No dobra, ja się pożegnam z Karineczką, bo właśnie idzie sobie z czata i mówi, że do zobaczenia, za tydzień, no do zobaczenia, ja będę też kończyć niedługo. No to tak powiem. Dobra, ale o tych Żydach, wracając jeszcze do tych Żydów, to tak. czy tam jest dużo Żydów w Niemczech? Się zastanawiam. Jest, jest, jest, jest. O dziwo, to były lata, ja też nie wiedziałem, tylko właśnie czytałem tego Byma tutaj, co ci mam przesłać, już mam gotowe kilka takich Wykładów na temat małżeństwa, świetle Słowa Bożego, godności człowieka, czy w ogóle coś takiego istnieje, odność człowieka. No i to mam przygotowane i trochę chciałem o Lutrze ci napisać. O, o tym Lutrze właśnie. No, no o tym Lutrze, to, bo to jest, to jest grubsza książka i trochę wymaga no. pracy. ale. Ale dobra, ci Żydzi dzisiaj. A ci Żydzi to była taka sprawa, że... Tych wcześniejszych latach powojennych było mało, a później przyjeżdżali, co było dużym zaskoczeniem dla samych Niemców. Przyjeżdżali do Niemców, do Niemczech żyli No Żydzi? do Niemiec, mieszkać na stałe, tu. No to dziwne, nie? To jest bardzo dziwne. Bo do Polski nie przyjeżdżali jakoś. No no, no bo w Polsce no co mają w Polsce szukać tam? No nie wiem, nie, a tam, czego w Niemczech szukali? No tam wiesz, no czego, no czego się szuka? No bo chcesz się je sobie pracy. poprawić. No hmm. pracy, czy tam pieniędzy, Pieniędzi. czy socjalne. <laughs> Aha, to Także... teraz jakoś tak teraz, jak się ten socjal zrobił, bo przecież po wojnie od razu to jeszcze nie było socjalu długo. to się tam... No i a Niemcy już mają uczulenie totalne na Żydów. Nie? Tutaj o Żydach nic nie możesz powiedzieć. A, którego. taka fobia narodowa, nie wolno nic. To jest fobia już. Oficjalnie gdzieś w, w tych to absolutnie jest niedopuszczalne. Na, prawie na wszystkie tematy możesz tam i na Merkel coś powiedzieć, ale... Ale na, na, na Żydów to jest temat taki tabu, że. A, no to się nie dziwię, że tam przyjeżdżają, jak, jak się wszyscy tam ich boją, nie? Teraz. Boję, że coś... Jeżeli ktoś coś powie, to musi przepraszać zaraz. Tam ten przewodniczący jakiś tam zamarduje się do najwyższych władz. Jeżeli ktoś ma jakąś gazetę albo coś, to zaraz. Te, takie dojścia mają, że... No to się nie dziwię, że ludzie zaczynają ich nie lubić po czymś takim faktycznie. No ale, ale właśnie to jest... o to chodzi. O to chodzi ta propaganda. To, co się zaczęło od jutra, on strasznie nienawidził Żydów. Mm. Tak nienawidził, że napisał podręcznik, jak się trzeba z nimi zachowywać, jak się trzeba z nimi rozmawiać no, no pamiętam, tak. <grych> Na czym opierał się właśnie Hitler. To dla mnie było szokiem totalnym, bo to absolutnie. Tylko dla mnie Luter się kojarzył tylko z tłumaczeniem Biblii. Więc no głównie tak. A, no tak, bo no. on miał jeszcze swoje życie tam prywatne bardziej. No, on tutaj jest uważany za, za męża Bożego, wielkiego proroka, wyzwoliciela Niemiec. No to są jego takie... No, nie, no to przecież przesada w ogóle. No, strasznie jednostronnie. No tak, tak. Dobra, no, ale... okej. Okay. To żeby jakoś skończyć mniej więcej, to powiedz o tych Żydach. Dużo ich jest? Czy świętują teraz, czy nie świętują? Czy e, a my, my nie wiemy. My tutaj w okolicy to chyba, wiesz, nie znamy w ogóle. Mhm. To jest taka mała miejscowość. To taki, najwyżej jak się tam gdzieś przeczyta, coś się dowie bezpośrednio, to po prostu nie mamy kontaktu, mhm. wiesz. I o świętowaniu. Tylko to, że po prostu tutaj nic złego nie można powiedzieć. Jak już cokolwiek mówisz, to tylko dobrze, nie? Mhm. No Absolutnie. I przez to nienawidzą. I teraz były sądy mhm. robione? Skąd największe zagorzenie? Z Izraela, nie wiem, czy No ja mieszkam, jest... mieszkałem w Oświęcimiu przez rok i tam też zobaczyłem to samo zjawisko, że tam strasznie ludzie nie lubią Żydów. Ale to, to trochę dziwne się wydaje, bo jak się jeszcze mieszka koło muzeum, który jest obozem koncentracyjnym, nie, no to się zaczyna tak patrzeć jakoś bardziej po ludzku niby, ale oni lubią ich dlatego, bo Żydzi się wtrącają jak... Znaczy te organizacje żydowskie, nie sami Żydzi, tylko organizacje się wtrącają jak w oświęcimy cokolwiek się chce zrobić. Na przykład jak się dyskotekę chciały jedną zbudować w środku miasta, to się zaczęły krzyczeć organizacje żydowskie. Jak się chce zbudować na przykład... Tam chyba supermarket, znowu niedaleko gdzieś tego muzeum, w ogóle oświęcim no jest mały, to trudno, żeby budować gdzieś daleko, Wszystko od, tam wszystko jest blisko muzeum. No to się znowu organizacje żydowskie, no i ten sam efekt jest, że potem ludzie coraz bardziej nie lubią tych Żydów, bo im się wtrącają w normalne życie, albo jak jest co roku tam Marsz Żywych. No to fajnie jest Marsz jak się to ogląda w telewizji, ale jak się mieszka w Oświęcimiu, to nie można do sklepu wyjść, nie można przejść ulicą, bo ci przychodzi, stoi na ulicy facet i nie możesz przejść, mówi i w dodatku facet to jest Żyd ze służb izraelskich, bo polskie są do dupy, tak mówiąc ten wprost, więc oni mają swoje własne, które tam pilnują po prostu tego terenu i no, taka, taka policja tam robi, porządkowi. No, ale ludzie, mieszkańcy, no to przecież mają coraz. No to jest kurzające w końcu, jak się nie można w mieście, gdzie się mieszka, normalnie żyć przez dzień albo dwa. Wszystko zamknięte, nie? No, z mosadu tam też są, tak. e, Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór. Teraz słucham z mężem Ciebie, w ogóle lubię, lubię te programy też. Te... No, fajnie. Z... To słuchowiska właściwie, może nie programy, bo przecież... Właśnie, to jest dobra nazwa, słuchowisko, Zapomniałem, że taka nazwa jest. Dokładnie, a no. widzisz, my niektórych słów musimy poszukać w pamięci. No właśnie, bo nie a teraz pasuje. Się, nie, nie, zawsze się, nie zawsze się pamięta, ale, ale bardzo ciekawe programy prowadzisz, naprawdę. O, no, dziękuję bardzo. Cieszę się, że odkryliśmy. A takie, takie dziwne są. Strasznie nie pasuje do konwencji polskiej, bo tu trzeba w Polsce wszystko poważnie mówić. Na poziomie musiałeś tak. Ja ten... tak, tak, a ja właśnie przed no. nawet do męża mówiłam, że, że mówisz bardzo takim komunikatywnym językiem, który, który, do, który może dotrzeć do każdego w zasadzie słuchacza. No to I mam nadzieję. przekazujesz tą myśl tak jasno, bo, bo wiesz... Ktoś mówi takim językiem literackim, ale czasami się tak zaplączę, że ja, ja nie wiem, o co mu chodzi. No to jest trudne, ale ja też mam z tym problemy. Zaszczek, jak na żywo jest i się improwizuje i to się ciągle zmieniają tematy, trudno się utrzymać. Jest w jakimś... Oczywiście, że trudno. No. Oczywiście. No, ale to, ale to trzeba powierzyć Duchowi Świętemu. No. Też, ale trzeba też się po prostu zwyczajnie nauczyć. To są takie umiejętności prowadzenia audycji, tak, prowadzenia tak, rozmowy. Tak, tak. No. Mój mąż miał wielką trenę pierwszy raz, jak wystąpił. No to każdy ma, za każdym razem w ogóle. nie chciał przekazać swoich myśli, chociaż dużo ich du, dużo, dużo ma. Ale z tym luzem, teraz wracając do tego luzu, jak moja żona cię za ten luz chwali, to troszeczkę no, trzeba uważać. Nie no, przesadzić. Ciągle trzeba uważać. Też to problem. znaczy, żeby nie doszło do tego, żebyś powiedział, że Jezus jest zajebisty. Na <grym> nie, to nie mój charakter w ogóle. Nie, dla mnie to no, jakoś... no, Ale wiesz, co mi chodzi. Nie? No wiem, wiem, tak, tak. No, ale... no, to jest, bo to jest naprawdę poważna sprawa. Po prostu to jest no, to poważna. Chyba też to że jest poważna. poważna. Pewnie, że wiem, że jest poważna, no, ale no, śmierć też jest poważna, ale to nie koniecznie. Trzeba podchodzić do tego tak sztywno. Znaczy, inaczej, Chodzi mi o to, że poważne traktowanie spraw nie oznacza, że trzeba wyłączać humor albo że trzeba udawać. I jakiegoś bardziej poważnego niż się jest. To nie. chodzi o wewnętrzne. Nie wewnętrzny smutek. Ja bym powiedział, że to ważna sprawa, niekoniecznie poważna, w sensie takiej naburmuszonej powagi, tylko że ważna Aha. rzecz. No. A, nie jeszcze ci opowiem tak, fajny czytaliśmy... kawałek z Niemiec taką małą książeczkę i też ktoś nie... napisał Ewangelki jakiś, Protestant. Ha, tak. I opisał tam yy... Wywiad taki, czy to... Sądę, sąda była przeprowadzana na ulicy, o, ale że... chyba akurat, jak ludzie wychodzili z kościoła, no, no. pytał się tych ludzi, bo ty miałeś program, czego, czego się boisz najbardziej. A może. I w tym programie ja się nie mogłem z tobą połączyć, a mnie tam bolało, bo nikt nie powiedział, że Boga się trzeba brać. No właśnie też chyba nic, no nie? nie, nie. No, nikt no. nie powiedział o bojaźni Bożej. Straszną no. rzeczą jest spotkać Boga żywego. To w Nowym Testamencie pisze, w liście do Hebrejczyków. no. Bojaźń Boża. Ale dokończę do Bóg, myśl, ale dokonczę, tą, sądę, no, sądę, dosyć, tą sądę, która była przeprowadzana tam na ulicy i było właśnie takie pytanie podobne do twojego właśnie tego, tej audycji. Mhm. Co by było dla Pana, dla Pani najstraszniejsze w życiu? I były podane przykłady, no czy jakby Bajer spadł do trzeciej ligi. Czy A, dla niej przebory, bo tu jest piłka nożna religią. Aha, jakby Polska przegrała San Marino, to w odpowiedzi no. polski. Nie, u Niemców w jest religią, futbol Fussball hmm. to jest najważniejsze. Kobiety są to na czwartym miejscu dopiero gdzieś tam. O, A, no. tak, tak, Ale wracając do tych właśnie pytań, to było bardzo fajnie i ciekawe. No i tam były podane przykłady, ci jakby, stracisz pracę, bo stracić pracę to się bardzo boją. No, tak, tak. Jest ciekawostka taka, że bardzo boją się stracić pracę, a jak już ją mają, to olewają. Robią wszystko, żeby nie chcą. <grym> tak, wiadomo. Oni tak, chcą to... mieć stanowisko, a nie pracę tak naprawdę. No i czy jakbyś Wypłatę. został A na wózku inwalidzkim. I była rozmowa z takim bogatym, młodym człowiekiem. Jego ojciec ma tą, tą wydawnictwo największe w Niemczech. Mhm to on odpowiedział, że dla niego było najgorszym... Byłoby najgorszą rzeczą, żeby jakby Bóg istniał. O, to się zdziwiłem. Ale ja... No, to, ale to czytając to bardzo... I wtedy uzasadnienie, o to się pyta, to dlaczego Dlaczego to było najgorsze? To znaczyłoby, że moje inwestycje, wszystko, co robiłem, nie ma znaczenia, jest wszystko no, na nic. To mądry człowiek no. całkiem, myślący. No, całkiem, nie? No no. właśnie, wracając do twojego odwykł właśnie o tej, tej o, na żywo czego się boimy. No. Powinniśmy się bać Boga. I tu jest duże nieporozumienie, bo ktoś powie, jak to można kochać i się bać. No, znaczy, nie wiadomo, ale nie... czy ja nie robię odcinka o tym, bo to by trzeba zrobić odcinek faktycznie. Aha, i ktoś mi pisał, żebym zrobił właśnie o tym odcinek. To ja zrobię, bo to faktycznie ważny temat jest. A co, to, a co to znaczy kochać Boga, Marcin? A, kochać Boga, co znaczy? No, jak mówi pismo na to? to no, wyraś... Właśnie, co znaczy kochać Boga, to, ja, to by się z tytuł takiej książki, co jak, zaraz jak ja się nawróciłem, niedługo potem dostałem taką w prezencie i ona taka gruba była. To ja teraz nie odpowiem w skrócie, bo to jest chyba dłużej gadania. Co to ale znaczy. to już wiem, Albo jak, jest jak, wyraźnie kochać... napisane, to zachowywać A, No tak, ale tak w praktyce. Tam jest też no, napisane, że, że miłość polega na tym, że się przestrzega jego przykazań i jego przykazania nie są uciążliwe. Coś takiego. I są, są ciężkie. No, no właśnie. Ewangelia, że samemu z siebie tak. się chce, tak, to robić po prostu. No, ale to tak, żeby to tak w praktyce teraz pokazać, to ja wiem, to by trzeba jakoś parę przykładów. A jeszcze powiem, że y, Lukas Ryf powiedział na czacie: wiesz, tu we Włoszech zrobiono takie badania, pytano, do którego świętego ludzie modlą się w potrzebie, i wiesz, kto jest szósty na liście? Jezus Chrystus. Nasz Ach, szósty wow. jest dopiero. A szóstej? We Włoszech. No. We Włoszech, tak. To. W bardzo katolickim <głos> kraju. Taki cytat. No tak, tam świętych to tam z kolei mają to samo ze świętymi, co w Polsce jest z Matką Boską, że tam dokładnie, święci. Dokładnie. No. no i jeszcze Hiszpania. Mm -hmm. Chyba Portugalia też mm -hmm. Dobra, okej, okay, to ja się z wami muszę rozłączyć w końcu. No bo, szkoda, no... ale się rozłączamy, to, no, to życzymy. <laughs> A dziękuję tak jak bardzo. Będziemy, podamy ci adres, jak będziesz chciał przyjechać. No dobra, do Niemczech albo powinno być nam, Albo zapraszamy na Mazury, bo w uroczym miejscu mieszkamy na Mazurach. O, w lecie by można, tak, to jest niedaleko no. z A w lecie można by było, jakbyś miał ochotę, bo tam mamy nieduży domek, który w zasadzie większość lata to stoi sobie pusty. O. Taki całoroczny, całoroczny, domek, tak. Pięknie. No to ja no. się skontaktuję, jak będę musiał odpocząć to. Jest taka górz w zasadzie, chociaż, chociaż, e, chociaż tam do, do takich większych koło, do mrągowa jest chyba 30 km i do Olsztyna coś takiego. No ale na Może mieście, ja tam byłem. Ale normalna wieś tam Normalna wieś taka... nie ma wczasowiczów, nie ma warszawianych. No. Nie ma chyba, że ty przyjeżdżasz. Normalnie ludzie tam ma mieszkają. <laughs> no małe i... jezioro, które jest za małe, żeby tam jakieś łódki pływały. To ja byłem w takim miejscu właśnie i pisałem. Książkę a, a, tam. a nasz domek właśnie z naszego, z naszego tarasu, yy, widać jeziorko to małe, no, hmm. so, tak 70 metrów mamy może do tego jeziorka. No właśnie w bardzo podobnym miejscu byłem i się świetnie pisze książkę w takich miejscach. Pisało mi się bardzo fajnie, tylko lało. No też, pewnie, że też. W ogóle czyta, pisze, Spokoju się trochę. Ma. Także, także zapraszamy, to nie ma w ogóle problemu. <laughs> Fajnie, dobra, ja się zgłoszę, jak się ciepło zrobi, bo teraz tu jest zima taka. Albo do Niemiec, albo do Niemiec. A, jak... albo tu... A właśnie jaka temperatura w Niemczech? Minus 10. Oh. Jest to tutaj jest trochę zimniej jeszcze, ale też... Bo my, my dosyć wysoko mieszkamy, my w ogóle mamy bardzo ciekawe, ciekawe ukształtowanie... No, Zauerland tej... to się nazywa tutaj Tak, być. Zauerland, czyli kwaśna na. mamy da, tak ponad 400 metrów kwadratowych. Nad poziomem no. morza, około 400, tak. O. tak o. Mamy niedaleko taki wyciąg trochę, może taki... O domowy, że tak powiem. To macie to, to śnieg teraz, i... nie? Śniegu pełno. Rodnik tutaj zrobił niedaleko, tak, i, i, i do dziesiątej wieczorem nawet przy oświetleniu możemy sobie pojeździć, a że to jest bardzo blizytko koło, koło domu można by iść piechotą, mhm. więc, więc często korzystamy z tego wyciągu, tak. Yy, tak, że zapraszamy. Dobra, na okej, okay. to dziękuję. dzięki. Dobranoc. Dobra, dobra, noc. Cześć, cześć. Cześć. Dobra. No, więc ja przeciszyłem dźwięk, się tak myślę, co tak cicho, a tutaj dźwięku nie ma. No to jeszcze raz wracamy do dźwięku. No, więc słuchacie nocy na odwyku, bo tutaj widzę, że coś ludzi przybywa, a ja chciałem kończyć mniej więcej już trochę, powoli, a tu widzę, że jakoś tłumnie się zrobiło. No, więc ludzie, się coś piszecie ciekawego na czacie. Czat jest na stronie, przypomnę, www.odwyk.com i tam mnie też widać, i mnie tam słychać. I można dzwonić do audycji, tak jak właśnie to różni ludzie robią. Omirek dzwonił, ale go przestało dzwonić przez chwilę. Mm, no, więc można, jak ktoś zadzwonił, ktoś nie dzwonił, to może przyjść sobie pogadać, tak jak tutaj widać właśnie. Mieliśmy gadać o Żydach i głównie gadamy o tych Żydach. I... I już mniej więcej trochę wiem, dlaczego ich ludzie nie lubią, myślę sobie. Ale lubię posłuchać innych, bo czasami mi to nasuwa nowe myśli, których nie miałem. Velajus na czacie jest. Ja chciałem tutaj powiedzieć dzień dobry wszystkim, co są na czacie nowi, a ich nie poznaję, więc nabojka. nabojka. Kto to mówił, że tak nie, nie lubi Żydów? Nie, ktoś powiedział nienawidzę Żydów gdzieś na czacie. Nabojka to ty? Czy ktoś inny był? Nie wiem. Velajus pyta: jaka jest tradycyjna potrawa Żyda? Więc. nie wiem ale jak to są głupie kawy o Żydach to wywalę za to, bo są niesmaczne i mnie mdli po nich więc bez, bez żadnych wstrętnych kawałów tutaj, że śmieszne mogą być zawsze, nawet co jeszcze chciałem, albo o, bajditer ty wywalaj jakby ktoś będzie przesadzał i robił bydło yy, więc co chciałem powiedzieć, dzień dobry, dymczas że dobranoc, wszystkim, że poszedł no to za późno, wylaj już, tak pozdrawiam, pozdrawiam, Kamilo i Kamil dzwoni, właśnie Chyba już dzwonił, a może nie dzwonił. Cześć Kamil. Halo. Halo? Halo? No jesteś. Ha, cześć. Cześć, dzisiaj o Żydach. No to ja muszę powiedzieć, że pochodzę z Irlandii, z Poznania, które było przed wojną takim siedliskiem narodowej demokracji, nacjonalizmu. Tak? O yes. ale... No. Ale ta walka, Ale z drugiej strony jest to miasto, które ma w swoim herbie dwóch Żydów. Coś bardzo I... dziwne, to kontrasty są jakieś. Ale zaznaczam, to, to nie ci, ci, Ten przedwojenny nacjonalizm nie, nie miał charakteru rasistowskiego, tylko głównie nie? podłoże. Nie, miał podłoże ekonomiczne. Okay. I po prostu było, oni kupowali u siebie. My kupowaliśmy u siebie i ale nie było żadnych. Gest ławkowych ani, ani, ani walk na ulicy. Aha, Kamil, e, ku, a... Kuternoga cię na czacie pyta o jakim on mówi mieście, bo nie powiedziałeś w końcu. Poznań. Poznań, poznań no. E... no, ale w... po wojnie to się oczywiście wszystko zmieniło, inteligencja została wycięta. W każdym razie chciałem powiedzieć, że kilku tych narodowców, w powojnie, zostało, odznaczo... zostało odznaczonych przez ten słynny instytut i. Aha. Zostali w grupie sprawiedliwych wśród narodów świata. No to faktycznie się coś ci, ci zmieniło. Przed, bardzo. Ci przedwojenni Endecy, także ten polski antysemityzm jest taki powierzchowny, tym Żydem mm. się wyciera twarz i buty, mm. no ale jak przychodzi do wojny, no to jednak Polacy podają ten chleb przez mury getta. No znaczy podawali, bo teraz podawali. To chyba podają buta albo coś innego. No, jest. Nie wiadomo. Znaczy, no czekaj, bo, czy powie, mógłbyś powiedzieć, że te organizacje nacjonalistyczne polskie, typu tam obóz narodowo-radykalny mhm. na przykład, że one nie są antyżydowskie? Są neutralne? Podawają, podawaliby Żydom chleb? Myślę, że gdyby, gdyby, zobaczyli, gdyby zobaczyli eksterminację na własne oczy, a nie tylko w sferze werbalnej, to wielu z nich zmieniłoby swoje, swoje nastawienie i tak było w czasie wojny. Że ja nie na to, to liczę był. właśnie, że oni się okażą jednak bardziej ludźmi niż jakimiś ideowcami z, z dziwnie oszołomionymi ideami tam. Więc po prostu, no tak. Ja, ja z, też nie jestem antysemitą, ale od wielu lat no, tak się sceptycznie nastawiłem, ale do, do pewnej grupy Żydów, mhm. Pierwszy raz to chyba jak oglądałem Olimpiadę w Seulu, kiedy dowiedziałem się, że para kanadyjkarzy izraelskich została e, zawieszona przez swoją federację, bo o. wiosłowali w ćwierćfinale w sobotę. I... No ale to, to może i dziwactwo, ale... Nie spodobało. No ale czemu? No to są ich tradycje jakieś. Zasady mają no, przynajmniej. W każdym razie no, nie, nie spodobało mi się, a później no no, że to ja rozumiem, to ta... ale czemu nie lubić ich za to, to nie rozumiem. To jakiś... Nie, nie, nie, nie, nie, o, nie o to chodzi, że nie lubię, ale mhm. nabrałem takiego dystansu do pewnej grupy tych właśnie fanatyków religijnych. Znaczy czekaj, ale no. stwierdziłbyś, że to jest fanatyzm, kiedy ktoś poważnie traktuje zasady swojej wiary, no bo jeżeli oni już są judaistami, to Bóg kazał nie pracować w szabat i to jest, właściwie oni byli po prostu konsekwentni. No wiesz, o, no albo czekaj, jest... inaczej się powiem. Czy tak, samo byś, tak samo byś ocenił Cejrowskiego, który mówi, że on w niedzielę nie będzie prowadził programów żadnych, bo to jest dzień święty i on będzie święcił, bo mu tak nakazuje Kościół? to jest mniej więcej ta sama rzecz? Jeżeli, jeżeli nie odbiłoby się to na, na nikim innym, gdyby, gdyby Cejrowski był y, szefem y, na przykład PZPN-u i, i nie kazał polskiej reprezentacji grać w piłkę w niedzielę, to tak. Aha, żeby zmuszać jeżeli, innych, jeżeli w się. Sensie. Tak, aaa. tak, tak. A to o to chodziło, że zmuszali kogoś, tak? Tam. No, to sam zostali to nie wierzy. Zostali to wiosłowanie po prostu. No? Bo, bo, jeżeli sami to nie wierzyli to... Bo eliminacje odbyły się w soboty. Skąd inąd? Obecnie oficjalnie Izrael to jest państwo w 70% świeckie. No, tak, to jest państwo rzeczywiście pełne ateistów w ogóle. No. i tu trzeba poczynić założenie, że Żydzi dzielą się na takie trzy wielkie grupy, jak się do nich podchodzi nie można, nie można ich wrzucać do jednego worka, mm -hmm. to są e, syjoniści a więc ci nacjonaliści żydowscy syjoni został w 75 uznany za doktrynę rasistowską przez Druga to jest organizację narodów zjednoczonych a, a... Tak no dobra Druga, druga grupa to są Żydzi ci ultraortodoksyjni no. i na przykład ruch e, zwany strażnikami miasta. Oni są bardzo antyizraelscy. Oni w Nowym Jorku wychodzą z palestyńskimi flagami na ulicę. O oh yes. No dobra. Jakie jeszcze grupy I, są? I trzecia grupa to są Żydzi zasymilowani ze społeczeństwami, w których mieszkają i to żydostwo im, jakby powiedział Jerzy Urban Wisa kalafiorem. No to jest za mało grup. A co z tymi, którzy y, no są dalej Żydami i preferują jakiś reformowany judaizm? No myślałem, że tych jest dużo. Ja widziałem takich, no to się zastanawiam ilu takich jest. A ci, ci którzy są tak pomiędzy tymi ortodoksami a syjonistami, że uważają swój kraj, znają swój kraj, ale... A bo to pod względem społecznym jakimś dzielisz? Czy takim religijnym, czy jakim? Nie, pod względem podejścia właśnie tak, społeczno-politycznego. A, no to chyba, że tak. A, to możliwe, że można ich tak powiedzieć, ale, ale, ale to z kolei generuje ich nastawienie do, do, do innych nacji. No, ja wiem, Pecz. religia bardziej generuje chyba nastawienie do innych ludzi w ogóle. Myślę, podejście do spraw Boga, religii, takich osobiste jakieś bardziej sprawy, nie? A w ogóle jak myślisz, czy bardziej właśnie... Yy to jest nastawienie człowieka do świata, regulują jego wierzenia osobiste związane z Bogiem i religią, czy bardziej światopoglądowe jego przekonania? Takie społeczne i polityczne. Aha, co generuje co? Czy co jest silniejsze w człowieku? No inaczej nie, chodzi mi o to, czy ważniejsze jest, albo czy bardziej wpływa na niego to, czy goś jest chrześcijaninem, ateistą, satanistą, czy judaistą, czy muzułmaninem, czy bardziej wpływa na niego to, czy... Czy ważniejsze jest w jego życiu to, czy jest socjalistą, prawicowcem, czy tam kim tam innym? Która sfera jest ważniejsza? O. No, to jest stary spór. Czy, czy narodowość, czy pochodzenie klasowe, jakby by powiedzieli. Albo religijne. Marci... Okay. No ja myślę, że narodowość, dlatego że... Ważniejsze. No, jak, poje... niż... jak pojedziemy do tego Izraela, no to robotnik palestyński z kapitalistą palestyńskim szybciej się dogada niż z robotnikiem żydowskim. E, I... No, nie wiem, skądś tutaj mówił, wszędzie. że kiedy pojedziesz sobie, nie masz gdzie mieszkać, jesteś Żydem, to możesz zapukać do innego Żyda z pochodzenia, z narodowości. Tak. I on ci, on dla niego to będzie ważne, właśnie. To, że ty jesteś Żydem, a nie będzie pytał, czy jesteś socjalistą, czy prawica, czy lewica. Dokładnie i ta, i, Więc jednak tak, by się, się. Czyli jednak naród by i tradycja by była ważniejsza. Tak, i religia. mówię, pan, Żydowski robotnik z żydowskim kapitalistą prędzej Aha, się dogada dogadać, okay. ruszą na Palestyńczyków. A, okej, okay, okej, okay, no to rozumiem niż klasowo. Zresztą taki solidaryzm narodowy panuje wśród wielu narodów, ale najmniej wśród Polaków, bo Polak, Polakowie z raczej wilkiem, w szczególności no. poza granicami kraju. Dobra. Lubią a sprawa kapować. To jeszcze sprawa Boga, a Bóg, odnoszenie się do Boga, czy to jakoś ma wpływ na ludzi, czy nie duży? A... Czyli już wiemy, że no, Żyd się dogada z robotnik, z pracodawcą, czy coś tam, bo są jednej narodowości. Ale na przykład dwie osoby, które wierzą w tego samego Boga w taki sam sposób, czy potrafią tak. w się w, na tym polu zjednoczyć ponad podziałami narodowymi na przykład? Czy chrześcijanin y, Izraelczyk i Palestyńczyk potrafią tak. być razem, bo obaj wierzą na przykład w Jezusa w wersji takiej konkretnej jakiejś tam... Y na to się składa wiele, wiele czynników kulturowych, nie tylko, nie tylko religijnych. To, to byłoby bardzo trudne do jednoznacznego czyli nie wiadomo, rozstrzygnięcia. Nie Natomiast no ja uważam, że książka Biblia międzynarodowych stosunków polityczno-społecznych obecnie, czyli Zderzenie Cywilizacji Huntingtona dzieli świat na 6-7 kręgów cywilizacyjnych i on moim zdaniem w pełni słusznie stwierdza, że ludzie w ramach jednej cywilizacji, a, a jedna cywilizacja to przeważnie jedna religia, hmm. łatwiej ze sobą będą, będą się właśnie w ten sposób łączyć. No I to ja nie o to najbardziej... nie chodziło, ale okej, okay, rozumiem. No. Tak, tak, ale, ale, ale właśnie... To się często, to się, to się przeważnie pogrywa, podałeś taki to, bardzo spotykany no, przykład. No, to, to nie jest rzadko, ja wiem, czy rzadko, w moim życiu jest często akurat, ale... Tak, Palestyńczycy, Chrześcijanie, i chrześcijanin. Nie, nie, nie, nie, tak. nie, chodzi mi o co innego, o to, że spotykam się z kimś i mam z nim więź na punkcie mojej wiary w Boga na przykład, albo mojego podejścia do Boga, która jest silniejsza niż wszystkie inne więzi. Że to jest taka główna, na przykład, więź. Ale okay. nie inni tak mają je przytomnić. Je jeżeli, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to tak, bo jeżeli wejdziemy na, na sprawy też wiary, wyraźnie oddzielimy wiarę od religii, to, to tak, to, to, to, to prędzej czy później dojdziemy do tego, że człowieka trzeba traktować jako jednostkę, a nie jako kawałek masy. No, no. I wtedy tak. Ale większość ludzi jednak jest w jakichś powierzchownych praktykach religijnych i... Ta religia to jest okay. raczej taka tradycja. No tak, I, jest i trudniejsze. No i wtedy Ale... właśnie pokazuje się, co jest ważne dla człowieka, nie w takich wypadkach. Kiedy musi wybierać, czy ważniejszy jest dla mnie naród, czy mój Bóg. Widać, co było powierzchowne, nie. Tak. No. Dobra, Ale to... z, tego też, z tego też wynika, że takich biblijnych chrześcijan jest mało. No jest mało, to ja się zgadzam. A szkoda strasznie. Ale dobra, to tylko powiem, zapytam cię na koniec dla ciebie osobiście, to co jest ważniejsze? Na, tak na dzień dzisiejszy. Właśnie, czy to... Czy bardziej jest dla ciebie ważne to, że jesteś... Nie wiem, kim tam jesteś właściwie, no ale kim byś tam nie był ateistą, chrześcijaninem, muzułmaninem, kim sobie mm -hmm. chcesz to bądź. Ale czy to jest dla ciebie ważniejsze na przykład od tego, że jesteś narodowcem, wolnościowcem, czy tam kim tam znowu jesteś? Co jest e, ważniejsze dla ciebie? Jest ważniejsze dlatego, że sięga w dalszą perspektywę. A czy które? Które z tych rzeczy? E, kwestie wiary. Ważniejsze, okej. Okay. I... Tam gdzie, tam, gdzie koliduję to tam, gdzie kolidują moje sprawy światopoglądowe ze sprawami wiary, tam, tam wiara ma pierwszeństwo. No i z tobą powiem mogę robić interesy. Właśnie z tym, którzy, dla którego ten, te sprawy wiary są na pierwszym miejscu, ja mogę robić interesy, a z, z każdym innym jestem bardzo ostrożny, albo nie robię po prostu. Co po prostu. nie znaczy, że odżegnuję się od jakichś swoich korzeni. No, no ja rozumiem, Kiedy chodzi o to, jakbyś miał wybierać, to co będzie, czego będziesz się trzymać. Bo często takie... Właśnie to jest chyba bardzo istotny wybór, jeden z najbardziej istotnych wyborów w życiu, ustawienie sobie tych priorytetów w praktycznych sytuacjach życiowych. Dokładnie. Dobra, okej, okay. to dzięki, dzięki. Cześć. Na razie. To było fajne, to był Kamil. Dobra, proszę pana, proszę państwa, kończymy, bo jest 50 osób, ludzie, ludzie. Dużo was. Tu jest czemu to. To jest ten, znowu ten fenomen, dlaczego to oglądacie. To jak żeby już zejść tych z Żydów. O, jeszcze dwa szybkie telefony. Dobrze, jak na temat. Okej, okay, ostatnie dwa telefony o Żydach. Chyba, że ktoś nowy zadzwoni to jeszcze będzie miał szansę. Mirek, szybko na koniec. O Żydach. Dobra, a propos ten. A propos tej jedności, czy bardziej są zjednoczeni, ludzie potrafią się zjednoczyć, bo wierzą w jednego Boga, czy. No. Bardziej, bo są na przykład z jednego narodu, to najlepszy no przykład, właśnie. jaki widziałem, to jest właśnie palestyńczyk, który jest tak jakby pastorem e, wśród Żydów. Tak? Gdzie to jest? Wśród Żydów i pastorem jest, jest to na YouTube był, jak A. gdzieś przeszukiwałem, różnych Żydów mecjanicznych. To był akurat wywiad właśnie z Palestyńczykiem, który obchodzi normalnie wszystkie święta żydowskie, jest Palestyńczykiem w 100%. E, prowadzi nabożeństwo właśnie Żydów mesjanicznych i prowadził e, pogrzeb małej Żydówki, która zginęła w, w zamachu wow. przez Palestyńczyków. Tam, no to nie mocne, nie mocne. No i nie mówię, że to jest taki najlepszy przykład, że, że Koleś, to nie chodzi o to właśnie, że on się odciął od tego, że on nagle mówi, że no, byłem palestyńczykiem, ale teraz już jest z braćmi Żydami, jest Żydem razem z nimi tylko właśnie mówi, że on jest palestyńczykiem, razem o, o, obchodzą Paschę o. razem Szabat on nie widzi, wierzył w Jezusa i to i tak jednoczy, że że po prostu zapomnieli o tym co było i trzeba żyć dalej i po prostu robić to co Bóg chce, a nie co tam sobie ludzie wymyślili no i słusznie Dobra, dzięki, bo już kończę audycję. Jeszcze, no jeszcze na koniec, jak już kończę audycję, To no. była o Żydach, to dobrze wiedzieć, co na przykład Paweł mówił w liście do Rzymian, o nas, o poganach i o Żydach, żeby właśnie ludzie nie myśleli, że to nagle, że Bóg, nie wiem, wypił się na Żydów, bo, bo go zdenerwowali i się obraził na nich już nigdy i że zapomniał o nich, że istnieją. No prawda? też mówiliśmy o tym, że tak nie ma. Nie o to chodzi. Jest właśnie w liście do Rzymia, tam taki fragment tam, o drzewku, a jeśli zacznij jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałąz z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na niej miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się hełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. No, Czyli to... korzenie to już ludzi, i dlatego, żeby nikt nie zapominał właśnie, że to Żydzi, że, my, że całego... No, że to wiary, z... stamtąd pochodzi wszystko, co w chrześcijaństwie, tak. tak naprawdę. Jezusa poznaliśmy dzięki Żydom i tylko i wyłącznie dzięki nim, a nie, nie dzięki komu innemu. O. Gdyby nie Żydzi, Dobrze to by poganie, Ten. poganie no. by nie znali Jezusa. Więc, więc żeby... Jeżeli już ktoś wie, że jest dostateczny, żeby nigdy nie zapominał i nie, nie, nie da się zwieść komuś, to będzie mówił, właśnie w pokrętny sposób, że teraz to my jesteśmy Izraelem duchowym, a Bóg zapomniał o Izraelu, no tym tak. fizycznym. Tak, no że jak widzę Ale... kogoś, kto, to, kto te, uważa się za chrześcijanina, a tempi Żydów, to znak dla mnie, że czegoś kompletnie nie zrozumiał, co Biblia, co Biblia mówi na ten temat. No, no że, że to smutne jest, bo moim zdaniem, właśnie nie bardzo dobrze działają, no, nie, no podejrzewam, że prawie w każdym rejonie świata bardzo prężnie działają różne organizacje chrześcijańskie, ewangelizujące tubylców. A, tak, tak czuję, bo, bo nie wiem tego dokładnie, ale, ale wydaje mi się, że na przykład właśnie takie misje, żeby iść do Żydów są, są odłożone na bok. Nie, są bo, też, nie są. Sam pamiętam, bo ja nawet miałem się dołączać do jakiejś jednej, ale ten tam jest trudno. Tam trzeba ostrożnie z tego, co mi pisali bardzo. Tak, tak, natomiast trudno, bo to nawet właśnie ja słuchałem tych Żydów mesjanicznych, to oni, oni są prześladowani przez Żydów niemesjanicznych. Tak? No, prawda, też o tym chodzi. pomocy, to rzeczywiście musi być trudno, ale mimo wszystko trzeba próbować, bo... Bo wiemy, że jeżeli Izrael się nam nawróci, no to to będzie koniec świata. To trzeba dążyć. To też, że wiadomo, bo dużo ludzi chyba sobie właśnie zapomniało o tym, że jest zapowiedziane, że jednak cały Izrael się nawróci. I cały Izrael... Że ja nie wiem, że cały. Właśnie gdzie to jest, że cały? Że mainstream będzie. ten. A no, że, że generalnie no wiadomo, że nic nie będzie takiego że coś, no ale że, że cały świat zobaczy, że na przykład, no tak jak na przykład dzisiaj każdy, cały świat może powiedzieć, że Polska katolicka jest. A no, tak, w tym sensie, no właśnie. No zobaczył, że Izrael jest Jezusowy. To by było dosyć niesamowite zobaczyć to i, ja, i bardzo tak, piękna bardzo. rzecz by to było I to no. zdecydowanie bym zobaczył, że w tym koniec świata. Dobra, okej, okay, dzięki Mirek, to do za tydzień. Nara tak. Na razie. Na. Pozdrawiam po, wszystkich. Pozdrawiam wszystkich na czacie, chociaż nie gadam, bo. Pozdrów domu wszystkich ode mnie, od nas tutaj. Właśnie. No, aha, mamy od dzisiaj no, mamy ten co? E, nowego psa. Macie psa? Nowe... I... Nie mieliśmy starego. Mamy nowego, jedynego psa. Jakiego? I nie mamy. Jorka. Wiedziałem, Ludzie. że Jorka jednak, ale jaja. Jorka. A to nie mów, Beci, tak. bo będzie chciała. To ja nie, nie powiem, bo usnęła właśnie. Dobrze. Mm, Niech tak. śpi. Szukamy imienia, jak chciałem torpeda i rakieta, ale nie wiem. A to polskie imię chcesz? Oh. Ja, tak, ja, ja chcę takie imię, że jak będę wołał tego psa, żeby każdy myślał, że jakaś bestia taka wielka leci. Oh. Pies, żeby... A to jest za taka właśnie mała pipipi. pipi u nas. Może go nazwi, tak... nazwij go ratunku i będziesz krzyczał: ratunku. <laughs> albo coś takiego, nie okay. wiem. Achtung ktoś mówi. Na czacie może ci ludzie coś podpowiedzą, nie wiem. Nie. No, Uwaga, jak nazwać psa geja? Fu nie geja, tylko Jorka. Są... Kto to napisał? Ge... Aha, ktoś napisał, Jorki to gejowskie psy i czytam psa geja no, zamiast Jorka. No, może i są gejowskie, dlatego <laughs> to jest dzieć. No, to... <laughs> Dobra, idę. Cześć, na razie. No, na razie, okay. Okay. Dobra, to bierub Mirek, a ja mi się przypomniało, że jest jedna przypowieść, e, ciekawe, czy skojarzycie to, i ktoś zgadnie, która przypowieść. Jezus mówił różne takie przypowieści, opowiastki takie, i jedna mówi dokładnie właśnie o tym, tym problemie, czy ważniejsza jest moja chrześcijańskość, czy mój naród, czy moja narodowość, taka tradycja, cała, cała to przywiązanie do tradycji narodu, czy moje odnoszenie się do Boga. Pytanie, która to przypowieść o tym mówi, bo Większość ludzi, wszyscy znacie chyba tą przypowieść nawet, bym powiedział, bo to taka jedna z tych klasycznych, ale mało kto sobie zdaje sprawę, o czym ona naprawdę mówi, bo ona mówi o tym właśnie. To było główne przesłanie i tak tą, tak, dobrze, dobrze, Polish Crumper zgadł pierwszy, nawet nie zgadł, tylko powiedział, o dobrym Samarytaninie. No właśnie, dokładnie, o tym jest ta przypowieść. Ta przypowieść jest o, o Samarytaninie, nie jest o tym, żeby być dobrym dla każdego tak do końca, tylko o tym, żeby mój naród wcale nie jest taki ważny, jak nam się wydaje. O. I tego aspektu trochę nikt nie, nie widzi go za bardzo, bo to, nie wiem, za bardzo oczywisty, czy za, z, jakoś niedobrze zobaczyć ten. No bo on w Polsce, w Polsce ta przypowiedź też powinna być taka traktowana, właśnie, no. Tak. Przypowiedź mówi o tym, że kto, no, zaczęła się cała ta przypowiedź wtedy od pytania dla Jezusa, kto jest moim bliźnim, w sensie tak takim właśnie kto jest moim rodakiem, tak to należałoby raczej przetłumaczyć, bo Żydzi się trzymają z Żydami, a Samarytanów nie lubią. To mniej więcej jakby teraz na grunt polski to przeciągnąć, to by było tak, że Polacy się trzymają z Polakami, a Cyganów nie lubią, albo Niemców, albo Ruskich, albo Żydów. O, wszystko jedno, no. Nie? I ta jest przypowieść taka właśnie, że przyszedł sobie Polak, pobili go tam z kini, prawda, i leży, i nagle przyszedł jeden Rumun, cygan rumuński i go tam e, zabrał go i go wyleczył i go do karetki zaciągnął i tak dalej, nie? No, i to jest odpowiedź na pytanie, kto jest moim rodakiem? I jak się tak rozumie tą przypowieść, to trochę nowe znaczenia nabiera, trochę, że o to Jezusowi chodziło, a nie tak, żeby po prostu mówić, że a, bądźcie dobrzy. Nie, no Jezus był dosyć, nie dosyć, on był pierońsko inteligentny w tym, co mówił. I on trafiał w problemy, które wtedy były bardzo. I wtedy ludzie rozumieli, o czym on do nich mówi. A teraz już trochę się tego mniej rozumie, bo trzeba trochę znać kontekst. No, ale miesza z tym, miesza z tym. do jeszcze na koniec, Marek. Na sam koniec ksamiutki koniuszek, Marek. O, muszę nie sciszyć. No, ścisz mnie i masz trzy minuty, bo będzie pierwszy. Dobra. Po, po pierwsze chciałem zgłosić zastrzeżenie. Ja mówiłem tydzień temu, że boję się Boga. A, może było. A tak, tak, tak, tak, mówiłeś, a to na początku chyba mówiłeś. A ty to olałeś po prostu, stwierdziłeś, a to, to przecież każdy. <głos> nie, zapomniałem <głos> sobie tam, zapomniałem. No, więc to tak po prostu wziąłeś, a, tak. Zapomniało mi się. Ale nikt oprócz ciebie nie mówił, to się zgodzisz, nie? To tak, to tak. tak to mówiłeś to... na początku samym i potem się już zapomniał. No potem już ludzie stwierdzili pewnie, że już zostało powiedziane, i nie trzeba o tym mówić. Nie ja myślę, że się nie boją Boga, myślę. Pytanie bo też, się boję śmierci na przykład czy Sądu Ostatecznego może, a czy Boga? No, tak. no to... Dobra, okej, okay. jakieś jeszcze sprostowania? E, nie, sprostowania już chyba nie. A, znaczy to jeszcze... Dobra, to już tak jak na koniec, to mogę powiedzieć, że świetny pomysł był z przeczytaniem tego listu naszego... O, dwie. i właśnie zanim skończę, chciałem zapytać teraz ludzi o opinię, bo <coughs> nikt do mnie nie pisze, nie wiem, czy trzymałem opinię, czy nie. Na stronie... Jest... To ja bo powiem, nie ma co... komentarzy tam. Ja, ja bym to skomentował z przyjemnością, ale Aha. nie było tam komentarzy do tego. No nie ma, bo wolałem takie opinie bardziej rozbudowane i bardziej jakieś osobiste. Wcześniej to ja robiłem za takiego listonosza, a czy no, za czytacza Marcie. <śmiech> Aha. Aha. Tylko, że miałem problem, bo niestety tak wysyłałeś tego maila, że mi urywało końcówki. Musiałem trochę się z nim męczyć. Dobra, dziwny. to teraz dla wszystkich, co tu jesteście, możecie mi teraz trochę pomóc. Na stronie www.odwyk.com z prawej strony Zobacz, żebym sam dobrze opisał. Z prawej strony jest... zaraz, Góry, nad moim zdjęciem jest takie napis pod co nowego, Eksperymentalny nie felieton poniedziałkowy w wersji audio. I tam sobie za chwilę kliknijcie i posłuchajcie tego, to ze 3 minuty. Odwizacie. Odwizacie. Się... Co się? Odwizacie o GZASach różnych jest. I to jest mój to jest mój felieton, który ja w poniedziałek wysyłam każdemu, kto chce. Jak chcecie, to się zapiszcie, bo co, co tydzień nowy przysyłam mailem i stwierdziłem, że ja spróbuję eksponentalnie przeczytać go, żeby był też w wersji audio, więc nie mam zamiaru przestać pisać, mam tylko zamiar o ile to, to jest dobre i się komuś spodoba. Fajne to było, fajne to było naprawdę. No ja nie wiem, jak to wychodzi, bo ja nigdy nie czytałem. To jak, tylko jak gadam do mikrofonu, to improwizuję, ale czytanie przygotowanego, to, to się trochę dziwnie czuję i nie wiem, że to wychodzi. Jedyna rzecz, no, która mi to się... brakowało, to tak y, tytułu. A, tytułu jeszcze. Bo się, nie, bo się tak zaczęło nagle, wiesz? No Jakby tak. na przykład, na przykład to jest, na odwyków. O, widzę, I że niektórzy my. ja wolę tekst, bez obrazy. No, no nie ma obrazy, po prostu kwestia gustu. Ja się tylko pytam, czy to... Czy są tacy, którzy by się to podobało, czy to jest zbędne? Bo, bo tekst będzie tak czy inaczej. No, hmm. ale właśnie, więc ja zrobię tutaj, puszczę muzyczkę jakąś przez jakieś 3 minuty i w tym czasie, jeżeli ktoś nie słychał, słuchał, to nikt sobie posłucha. To już ze mną nie pogadasz, co? No zaraz jak skończymy, skończę z tobą gadać, to puszczę kawałek muzyczki. <gry> Tylko już znajdę coś, co trzy minuty idzie. A tu mam takie coś. Yy, I po tej w czasie tej muzyczki... Yy, Jakbyście mogli ludzie, to posłuchajcie tego. Jeszcze teraz nie jedno zaczynajcie. I yy, co jeszcze? Aha, i teraz jak się skończy muzyczka, to ja was zapytam, czy wam się podoba, nie podoba, czy jest dobry pomysł, niedobry, czy mi wychodzi, nie wychodzi, coś takiego. Dobra? Please, help me. Bądźcie moimi oceniaczami teraz. Szczerze mówcie i w ogóle. Dobra, zaraz po tej rozmowie będzie, jak będzie muzyczka. To teraz Dobrze. jeszcze Marek, co na końcu? Dobra. Uh, nie, ja się tak yy, zastanawiam ja rozumiem, że Żydzi są jako tacy ważni, ale. A czy ważni dla chrześcijan, no bo wiadomo, że cała historia. No. E, nie wiem czy no na pewno wiesz, bo korzystasz z Biblii Gdańskiej, tam nie ma listu do Hebrajczyków, tam jest do Żydów. No, wiem, no to, to, znaczy w oryginale to jest ad Judeos, czyli do, no, do Żydów, do, do, tak. Dokładnie, ale popatrz, jak zostało to. Jak uciekli ludzie właśnie od tej nazwy Żydów. Tak, Żydów... no to, to ta słowo, słowo źle brzmi po polsku po prostu. No, źle brzmi, tak. fatalnie już. No, ale ja myślę, że powinno się jednak patrzeć na ludzi. Konkretnie, ten człowiek jest taki, a nie ten człowiek jest Żydem, czy ten człowiek jest Polakiem? Że ten człowiek jest Żydem, to już jest określenie jego. No ale ten Takie... ten człowiek z Polakiem, to też. Czy ten człowiek jest, nie wiem. No właśnie nie jest. Islamicką? Nie, jak mówisz, że ten człowiek jest Polakiem, to ci to jeszcze nic nie mówi o nim, a jak powiesz że ten jest Żydem, to już ci mówi. Że jest jak Żydem. Nie, jeżeli ktoś ci powie, że ten jest Polakiem, włączają ci automatyczne stereotypy odnośnie Polaka, że Polak to może no, być taki. No w sumie jest tak. Znaczy, czy powiesz, że jest Francuzem? A, no to żabojat, prawda? Automatycznie. Już tam jakieś skojarzenie, prawda? Jakieś się zawsze kojarzą, ale Żydzi się kojarzą bardzo silnie i bardzo negatywnie. Silniej niż inni i negatywnie. Co to za kogo? No, ale... no, od samego słowa tego. No i słowo Żyd, znaczy, to jest to nie ja myślę, jest szere... że... pozytywne. Ja myślę, że w momencie, kiedy jakąkolwiek nalepkę dokładasz do człowieka, to pierwszą, jaką masz myśl, to jest coś ten negatywnego. Dopiero potem się zastanawiasz, tak. czy coś fajnego jest. No, no właśnie, jest. tak, no. O, Lukas no. Ryf zapyta, czy Żyd obejmuje 12 plemion, czy tylko pokolenie Judy? No więc Lukas Ryf to odejm, obejmuje właściwie tylko pokolenie Judy, bo to od tego słowa pochodzi Żyd, słowo. A to się wzięło stąd, że kiedyś tam w historii Izraela Izrael był podzielony na dwa królestwa, na właśnie na Judę i na, na Judę, właściwie, i na pozostały Izrael. No i ta Juda się przetrwała trochę dłużej, to było takie centrum bardziej, tam była stolica, ono tam dłużej trwało, miało paru dobrych królów, bo tam w tym drugim było nie było dobrych królów w ogóle, to byli tacy średni. No, no więc zostało, On to bardziej raczej, po tym jak już była restauracja tego Izraela, to raczej to się przyjęła ta nazwa od Judei, od Judy i wszyscy zaczęli nazywać Żydów Żydami zamiast Hebrajczykami albo Izraelitami, no i tyle. Martin. Co jest takiego? <laughs> tak, to ja. Ja się na chwilę przebudziłam, bo w ogóle już nie wiem, przez tą zimę pieprzoną się jakoś no. mi zaznęło. Właśnie chciałam zapytać tak z innej beczki, bo ja słucham o tych Żydach i w ogóle, ale jakoś do tego to nie wiem. Nie mam jakiegoś takiego zdania, ale no. chciałam Cię zapytać, jak zimę przeżywasz. bo Źle, nas... wyjechać chcę stąd. No, u nas w Krakowie było tragicznie, znaczy już wczoraj, bo teraz już jest dzisiaj, w, w, w, w czwartek, ale komunikację miejską ja jechałem na przykład jeden przystanek, 20 minut i po prostu już kobieta nawet tam dlała, facet na mnie, mnie zdeptał. Było hmm. po prostu cudownie. No, tu jest jeszcze gorzej chyba. Tak? No. no. Ale ja nie wychodzę z domu, nie, bo nie da się. A to masz fajnie, ja niestety muszę codziennie do innej pracy dojeżdżać kawał drogi, więc jak, no. tak... No, długo jak mi czasu tak. zajęło, żeby sobie tak ustawić życie, żebym nie musiał w zimie wychodzić. No, no, czasami i tak muszę, ale się staram A słuchaj, a propos tego na no, nadwyku, ja uważam, że to jest dobry pomysł, bo... No nie wszystkim się też może tak chce, tak, nie wiem, maila czy coś, no. a, a fajnie, fajnie jest jednak posłuchać, bo ciekawe, ciekawe, rzeczy piszesz w tym, Marek co jakiś czas mi to właśnie czytał, okay, czyli także to ciekawe jest, jeśli to, że tak na plus, a jeszcze chciałam Ci bardzo podziękować, Martin, wiesz za co? No. Za naklejki, o tak. <śmiech> naklejki. No to no, ostatnie. No, byśmy rozmawiali, no właśnie, i tak żeśmy się zdziwili, i Już nie mam więcej, muszę skończyć wziąć nowe naklejki, fajne były. No, Dobrze. ale dziękujemy w takim razie, że pamiętaliście o no nas. Problem. No problem, no, lubimy was. Dobra, to... No my was też. Koń... Dobra, no nie, nie, kończymy będę, kończymy nie będę przedłużać, nocka. to w takim razie jeszcze dobrej nocy, pozdrawiam wszystkich słuchaczy tam na czacie i w ogóle... No I wszystkich Żydów, bo to był dzisiaj temat. A, <głos> no, happy Hanuka. Tak, Dobra, happy to oglądamy. Jutro będziemy, znaczy, nie, dzisiaj dwie świece zapalimy. Tak. Dzisiaj dwie, nie, no, no to wieczorkiem, tak. No, no tak, ja tak, ale pozabam. już jest dzisiaj. Dobrze. To jutro Dobra. będzie, pamiętajcie, aha, czyli następnego wieczora dwie świeczki. Topa, to, to i. No, papa, pa, Martin, pa, cześć, cześć. Dobrze, była Marek i Marta, więc ja Wam puszczam teraz piosenkę. I dla tych, którzy nie słyszeli, to zróbcie mi jeszcze przyjemność i posłuchajcie mnie teraz na stronie www.odwyk.com mniej więcej przez 3 minuty z prawej strony i po muzyczce zapytam Was o zdanie dla tych, co nie słyszeli. A dla tych, co już słyszeli, to już nie słuchajcie. Tam tylko posłuchajcie sobie piosenki, bo też fajne. No. to me. Drawing closer Trials come To test my faith Dobrze, to y, tyle. Mam nadzieję, Nie wiem, ile tam szła ta... O, sa browar przed i pada, zaraz się pożegano. Było tyle pić? Było tyle pić? Nie pij tyle! Wieczorami. Więc ja chciałem powiedzieć tutaj, że mam nadzieję, że już się skończyło. To, co słuchaliście na www.odwyk.com y, z prawej strony. Aha, bo większość ludzi właśnie ogląda na odwykko. No to wiecie, o co chodzi. Z prawej strony chodziło o to, co jest napisane na stronie eksperymentalnie felieton poniedziałkowy wersji audio. I teraz pytam ludzie, czy już przesłuchaliście. Ciekawe, Lukas Ryf powiedział, ciekawe, czy ktoś słucha teraz felietonu. No liczę na to, bo mniej więcej po to puściłem tą muzyczkę, żeby ludzie zdążyli posłuchać eee, tego felietonu. I nie wiem, czy już wrócili ze słuchania, czy nie wrócili. I teraz rzucam do was pytanie. Czy to? Co usłyszeliście? jak to wygląda i czy jest okej. Okay? Czy ma więcej niż 3 minuty ten felieton, tak? Myślałem, że ma 3 minuty. No to zaraz przyjdą może, jak już usłyszę. W każdym razie dajcie mi jakąś jeszcze ocenę, no feedback, jak, feedback jakiś. No, no mówcie cokolwiek. Słyszał ktoś? Słyszał? Niedobrze czyta się? Trochę sztucznie brzmi? Nie powinienem czytać? Lepiej nie czytać? Lepsze jest napisane? Czy może właśnie fajnie, żeby było co tydzień takie felieton audio, kazanie felieton, czy coś. No mówcie coś, rany na, na www.odwyk.com piszcie na czacie, tam jest czat na tej stronie. To, to mam pierwszą prośbę. Albo zadzwońcie jeszcze przez chwilę i powiedzcie mi to samo na żywo na odwyk.com ale tylko już na ten temat albo 222-195-321 Mroniu pana Martin Kazik i brooklińską Radę Żydów było puścić. No już była na początku, więc nie puszczam drugi raz. E, no i dobrze, w końcu są jakieś głosy. Fajne to jest, ale sztucznie brzmisz jak czytasz. Właśnie. I to też stwierdzam, bo ja nie umiem czytać za bardzo. I się zastanawiam, czy na jakbym umiał, to i tak będzie brzmieć sztucznie. A będzie brzmieć do kwadratu sztucznie, dlatego, że się wszyscy przyzwyczaili do mnie, jeżeli już mnie gdzieś słyszeli, że ja gadam od siebie i nie czytam. Więc to jest taki kontrast straszny i może być bez sensu. Lukas, robimy trochę gadań. Gadań wypada gorzej jak dla mnie. Czytanie nie boli aż tak bardzo. No właśnie. No właśnie. Więc no to się przedgłośnia. To jest jakiś bug w programie znów. Dobrze. Okej, okay, dobrze. Mamy głosy. Co jeszcze? Kto jeszcze coś powie? Zgadzacie się, że, że lepiej się czyta niż słucha? Ten felieton lepiej czytać niż yy, słuchać? No piszcie, piszcie jeszcze. Piszcie jeszcze coś. Piszcie jeszcze. Mówi Pioluk. O, coś mi zdziałało z tym odwykiem. Zobaczę, może przyjdzie. No Za tydzień zobaczę, mówi Pijoluk. Okej, okay, okej. Okay. Nie dowiem się niczego dwa sensownego. No dobra, to inaczej zrobię. Jeżeli ja, ktoś posłucha i nie chcecie pisać i powiedzieć mi, to napiszcie na. mailem mi, no. na martinmałpa.odwyk.com, okej? Okay? I już, nie będę was nudził cię, bo trzeba iść spać. Przecież tyle ludzi słucha. O, Marta mówi, że chce słuchać. To może warto dla Marty. Chodzi o to, że jak dla paru osób chociaż to jest fajne, to może warto, żeby było, bo mnie to nie kosztuje w ogóle nic prawie czasu, bo ja mam wszystko przygotowane do nagrywania, wysyłania i tak dalej. Programistą jestem, to sobie przygotowałem wszystko. Eee, a skoro mam napisane, to tylko jest dla mnie przeczytać, więc 5 minut roboty, no, no big problem. Ale z drugiej strony nie ma sensu coś robić, kiedy to tak źle wypada. No mówię, że jest fajny pijoluk. No Mimo, że nawet sztuczne, jak czytam, Hmm. dobra, jeszcze z tym bo się robi nudno, jak już takie prywaty odstawiam, co jeszcze chciałem powiedzieć, na sam koniec więc powiem wam, że e, e, że że to jest ta świeczka, która się już wypala świeczka pierwsza, świeczka hanukowa ooo e, zaraz źle, bo się przestawia uwaga zaraz, zaraz, zaraz trzeba przestawić bo jest krzywo na środek, na środek Aaaa, przykleiło się do, do śrubokręta! Aż, jakby by traf. No i nie odkleję. U lipa, lipa. A, potrzebuję drugi śrubokręt. Wsadziłem do tego roztopionego wosku śrubokręt namagnesowany i dotykam nim metalowego i zapomniałem, że jest namagnesowany. I teraz będzie operacja, uwaga. A, bo gaśnie, gaśnie świeczka honokowa. I zgasła Franca, no zgasła ta świeczka. No i utopiła się, i zgasła bez sensu. Zgasła świeczka Hanukowa. A do dupy z tą Hanuką i tak Bóg tego nie kazał świętować. Nie będę świecił świeczek, albo może dobrze, nie będę świecił na no, zaświeciłem. No i dobrze. No to był podobno dobry felieton. Też mi się wydaje tylko dobrze. Stwierdziłem, że wezmę, a napiszę raz coś trochę bardziej weselej, bo ja tak ostatnio coś za dużo, za ciężkie były. A ja wolę pisać weselej. Jak widać też chyba, nie wiem, ludzie mi, z tego co mówicie, to lepiej mi wychodzi, jak robię to, co bardziej lubię. Więc właściwie same plusy, to ja będę pisał luźniej. I już o mówi, ehe, ja do felietonów i artykułów i tak zatrudnia panią Iwonę do czytania. No już bez przesady, że... Mój felieton czytany przez Iwonę jest lepszy niż mój felieton czytany przeze mnie. No już bez przesady. Aż tak źle to ja nie czytam znowu, żeby... Bez je, Iwona Iwonę. Nie, pani Iwona jest beznadziejna. Nienawidzę pani Iwony. Nienawidzę tej pani. Jak spotkam to uduszę panią Iwonę. Wstrętna. No, Iwona Saks powiedziała kontestacja na czacie. To siedzi ta kontestacja na czacie i nic nie mówi? To jest właśnie wstrętne w kontestacji. Że siedzi na czacie i nie pokazuje się w ogóle, że Teraz się dopiero zdradziła. Dobra, misza z tym. Dzisiaj była rozmowa o Żydach, była bardzo ciekawa ta rozma o Żydach. Yy. O! Powiadam yy, obiektywnie kontestację jako praktykujący dziennikarz dziesięcioletni. Chociaż radiowiec to jednak trzyletni dopiero, że. Że. że Iwona Saks, aha, no dobrze. Nikt nie lubi Iwony, ogólnie na to wychodzi. Słusznie, słusznie. A, że Felieton jest bardzo dobry. Nie, no to, że felieton jest bardzo dobry, to ja powiem jako laureat yy, prawda, konkursu na najlepszego dziennikarza, jak to się nazywało, obywatelskiego w roku 2009-2010, to ja też mogę powiedzieć, że felieton jest bardzo dobry, tylko ja się pytam, czy przeczytany jest dobry, o to pytamy tutaj, tak, czy też jest dobry? E, bram para Martin, tylko nie zrób z tego kolejnego completely unprofessional. Otóż nie zrobię, po to mam completely unprofessional, żeby zrobić z completely unprofessional. Completely unprofessional z jest jednak sensownie. Dobrze, a dzisiaj już, bo wracając do tematu, e, aha, czyli felieton jak felieton radiowy, powiada. E, no dobra, felieton jest bardzo dobry, jak 1,4 Olbrachowskiego. No to, to jest jednak od Bratowskiego. To jest jednak za mało troszeczkę, bo jakby było pół. No, to może być. Dobrze, to kończymy dzisiaj. Odwyk. Y no może spróbuję jeszcze. Dobrze, zróbmy jeszcze eksperymenty. Przez parę następnych felitonów. Ze trzy zrobię i zobaczymy, co będzie. Bo nie ma praktycznie felitonów radiowych. To prawda, jest bardzo mało. Dziwne, bo to chyba fajne jest... Y no Ja strasznie lubię felieton radio, bo się krótko słucha, dużo fajniej się słucha kogoś niż się czyta samemu, tak w sensie takim, że emocje bardziej tam widać, o ile to jest jakiś emocjonalny to i dobrze przeczytany, ale czyta też się fajnie, dobrze, trudno powiedzieć rzeczywiście, dobrze, miesza z tym, więc yy, dobrze, teraz dla słuchaczy kontestacji. Przypominam tym, którzy słuchacie kontestację, że po pierwsze, Noce na Odwyku się są co środę w tej stacji na www.kontestacja.com o 23.00 co środę możecie posłuchać i pogadać. Tak jak teraz właśnie mieliście okazję na różne tematy. Słuchowisko to jest. O właśnie, słuchowisko. Bardzo brano nazwa. Po pierwsze. Po drugie zapraszam tych, którzy chcą sobie pograć w grę Counter Strike w Towarzystwie Dobrym o 22.22. .22. Codziennie jest po audycjach 20 minut po audycjach od poniedziałku do piątku e, zapraszamy, wbijajcie się na serwer wtedy wiadomo, że będzie najwięcej ludzi, bo po audycjach jest najwięcej ludzi wieczorne granie w Counter Strike'a e, już ktoś nam zasponsorował serwer na cały miesiąc e, więc możecie zobaczyć jak w grze, w grze będą takie wielkie ogłoszenia, ten miesiąc sponsoruje. Mm, mm, jeszcze wam nie powiem kto dopiero jak będzie jego, jego czas no i tyle na ten temat dogłoszeń, a dla tych teraz, którzy słuchają odwyku na www.odwyk.com, przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą, jeżeli Was to zainteresowało i fajny jest ten program, bo no, nowi ludzie przychodzą tutaj i mówią, że o, dziwne takie, na początku przychodzą zawsze i pytałem, co to za sekta, co to za dziwactwo, a potem zostałem przez dwie godziny i słuchają sobie, <śmiech> to zawsze fajne jest dla mnie, lubię ten efekt że przychodzą takie podejrzliwi tacy tego, dobra. a potem zostają, tak, e, fajnie, fajnie, tu się da pogadać posłuchać, coś tam tego, jeszcze ciekawie się dzieje jeszcze o Bogu ktoś może pogadać i posłuchać bez żadnego oszołomstwa za bardzo nawet no to dobra, to ja zapraszam tutaj co środę o 23 godziny przed północą pamiętajcie sobie w środę, o północy też można przyjść, to dalej coś się dzieje e, innym powiedzcie no co będziecie sami tutaj siedzieć też może przyjdą, powiedzą najwyżej no, pójdą zamrze głupie, trudno, ale no fajnie jest mieć jakiś program i mieć widzów i słuchaczy, nie? Bo zawsze coś nowego się dzieje, coś ciekawego. Jak ktoś przyjdzie dziwny, nie? Zadzwoni czasem jakiś dziwak, jakiś dziwny człowiek. No a to też podrzućcie komuś ten linkiem na www.odwyk.com i powiedzcie w środę, przyjdzie od o reportu, przyjdzie już, posłuchasz, zobaczysz. Podoba się, to dobrze, nie? To pójdziesz. Dzięki i dla tych, którzy chcą coś więcej dam się dowiedzieć, posłuchać może czegoś, co was trochę wam da do myślenia no bo szczerze mówiąc nigdzie więcej za bardzo tego, co ja mówię, nie usłyszycie to nie chodzi o to, że ja mówię jakąś wiedzę tajemną, bo ja nie mówię, ja mówię bardzo proste informacje, chodzi o to, że to, co ja mówię tutaj o Biblii na przykład, to nikt nie ma interesu, żeby to mówić to, co ja tutaj właśnie mówię Dlatego nikt nie za bardzo mówi, bo w Kościele nie usłyszycie tego, bo ja mówię coś, co jakby no nie po drodze kościołom z tym. Kościoły lubią kontrolować, lubią mieć wpływ na ludzi, lubią mieć pod kontrolą wszystko. To, co ja mówię o Biblii, to jest właśnie to, żebyś nie mieć nic pod kontrolą. W Biblii nie ma żadnej hierarchii, Biblia nie ustanawia w pozorom żadnych Kościołów, żadnej władzy kościelnej tylko ustanawia Jezusa i tyle, no, a reszta to już jest duż podrzędna. No, ale mniejsza z tym, dokładnie o tym, o co mi chodzi, to możecie już usłyszeć na www.odwy.com w tych wszystkich moich audycjach, o osobistym poznawaniu Boga, który jest całkiem możliwe i realne. I to właśnie jest jedna z najdziwniejszych rzeczy na świecie, kiedy już raz ktoś wdepnie w coś takiego, powiem, że zaczyna mieć osobisty kontakt z Bogiem i ten Bóg zaczyna nagle być, realnie w życiu, że to już nie jest teoria, tylko nie wiem, tylko prości, że coś, coś ci się dzieje w życiu i zaczynałem cię zalewać, jakieś bombardować zbiegi okoliczności, no to można mieć poczucie, że, że żyjesz w jakimś świecie takim, nie wiem, bajkowym trochę, że, że trochę trudno zrozumieć, bo świat się wydaje taki normalny, wiadomo, 2 plus 2 równa się 4, wszystko wiadomo, nauka wszystko wyjaśniła, nie? A tu nagle ci się dzieją takie zbiegi okoliczności, że musisz albo przekonać sam siebie, że to tylko jest przypadek, że na przykład, no nie to jest taki przypadek, aby rzucić sto razy monetą i wypadła ci za, za każdym razem reszka. No I co człowiek wtedy robi? No albo mu się przekona, że tak, to wszystko jest możliwe, niesamowita rzecz, tylko przypadek, albo musi stwierdzić, że są na tym świecie siły silniejsze jeszcze, które są poza tym światem materialnym i, i te siły jakoś sprawiają, z, że zbieg okoliczności przestaje być tylko zbiegiem okoliczności. O to mi chodzi. I to na www.łodwy.com możecie coś takiego Poznać, zobaczyć, spotkać, a przynajmniej możecie poznać kogoś, kto tak żyje, to ja dzień dobry i wielu innych, którzy tutaj gadają, wypowiadają na czacie, to coś może są też dziwni ludzie, albo, e, albo przynajmniej no, dowiedzieć się, co mówi Biblia o czymś tam, żeby wam ktoś głupotnie nagadał, że, że będzie twierdził, że no, Bóg mówi, że jest coś tam, a tak naprawdę niczego takiego w Biblii nie ma. Dobra, tyle na ten temat. Aha, no właśnie, i, i te rzeczy, te są moje audycje są co słuchowiska, co wtorek, są odcinki takie i co środy gadam na żywo, a co poniedziałki, jak ktoś lubi czytać, woli czytać, coś takie bardziej przemyślane i bardziej sensowniejsze, ale też w takim właśnie moim stylu, żeby było dosyć luźno, normalnie dla każdego napisane, nie jakieś takie bajdurzenie jak co skazania, nie, że tu przyjdzie człowiek, jakiś tam pop... 15 fakultetach i wam opowiada, że... No i nikt go nie rozumie, bo trzeba go słuchać ze słownikiem w ręce, żeby w ogóle zrozumieć. Nie, to ja mówię tak normalnie i piszę też, staram się pisać normalnie, bo też mam... Uważam, że pisanie powinno być dla ludzi, a nie dla tego, kto pisze. Też jestem dziwny ze mnie pisarz trochę. Aha, propos pisarza, to jak ktoś chce moją książkę kupić, chce w ogóle, to, to też może przy okazji. Jak się ktoś chce pośmiać, woli książki, gdzie się można trochę pośmiać, to też to sobie niech przeczyta teorię portali. Ale dobra, nie, że nie będę się tam reklamował. No, wszystko, cała ta jest za darmo, oprócz książki, którą sobie można kupić, aż wszystko jest za friko, za darmo w ogóle. Bierzcie, ile chcecie, róbcie, co chcecie, wysyłajcie innym, w ogóle nie ma prawa autorskich też do tego. No, więc moje w poniedziałki wysyłam tak, te wszystkie felietony mailem, jak ktoś tylko chce, to na www.odwyk.com sobie znajdzie coś takiego, co się nazywa Okiem Chrześcijanin, na Gupia to jest nazwa słaba, jakoś muszę zmienić no, no, może... No, ten. Więc znajdzie sobie to okiem chrześcijanina gdzieś tam, bez jak, chyba większego problemu. Znaczy powinienem jakoś tak... Trochę schowałem to rzeczywiście, bo to jest dla tych, którzy lubią czytać sobie, więc myślałem sobie, że jak ktoś lubi czytać, sobie popatrzę po grzebie po stronie i znajdzie takie okiem chrześcijanina, że może dostawać felietony tutaj z Afrików, w poniedziałek, coś fajnego i ten... No i, e, i wtedy se kliknij zasubskrybuję, nie? Zawsze się może wysubskrybować i też będzie dobrze. Dobra, tyle na ten temat. A co to za książka? O, o, o książka jest dobra. Właśnie ją wysłałem na Amazon.com To chyba będzie pierwsza powieść... Yy, na pewno pierwsza taka rozrywkowa, taka duża powieść, która będzie na Amazonie po polsku, o ile to przejdą, bo, bo nie ma książek po polsku na Amazonie, więc liczę na to, że każdy Polak, kto mówi po polsku, kupił Kindle, czytnik taki, to sobie kupi moją książkę, bo nic innego nie będzie miał do wyboru. Ja dzięki czemu zostanę milionerem i będę mógł. Właśnie nie wiem, po co nam, zostać milionerem, bo ja już mam wszystko co chcę. No nie wszystko co chcę. Jakbym był milionerem, to co bym zmienił? wyprowadziłbym się tam, gdzie jest ciepło na zimę. Na zimę bym wyjeżdżał na przykład do... Gdzie jest ciepło w zimie? Do Australii. W ogóle bym pojechał do Australii w cholerę i bym z Australii wrobił. Taki plan mam. No, zobaczymy, yy, czy ktoś kupi przez Amazona. Tą książkę. Aha, w ogóle książkę. No, książka jest fajna. Jak ktoś lubi tego typu rzeczy, typu Terry Pratchett albo Douglas Adams, takie, że są śmieszne, trochę absurdalny humor, ale gdzieś tam mają sens większy, jak się przeczytają całą, to, to im się spodoba. www.teoria.pl Teoria portali, www.teoria.pl Poza tym w zimie się fajnie czyta. To jest taka chyba idealna książka na zimę, myślę też. No. A byłem na premierze tej książki w, na konwencie Falcon. Fantastyczny konwent jest w ogóle, fantastyki. Fantastyczny konwent fantastyki Falcon. Pilipiuk był, Grzędowicz był, ja byłem, Lechowicz był. I mam wielką satysfakcję, bo ja tam śpiewałem sobie w ogóle, ogólnie taki koncercik miałem. I dostałem więcej braw niż Pili i Grzędowicz razem wzięci. Więcej, powiem, sprzedałem więcej książek niż Pilipiók i Grzędowicz razem wzięci. No ale to pewnie przez ten koncert. Wyliczyłem sobie, że sprzedałem 15 kilo książek, prawie. Nie, ja że 12 kilo książek. Także trochę nas sprzedawam. No nie, ale w ogóle w konwent jest fantastyczny tak z, z swoją drogą, już bez książek i bez koncertu, także przyjeżdżacie do Lublina jak ktoś lubi takie klimaty od cholery ludzi, można robić co się chce można grać w gry w parę dni w ogóle cały dzień, całą noc fabularne, w karciane, wszystko co się tylko chce, wykładów od cholery, pisarzy wszystkich tam no więc ogólnie to ja jestem pisarzem tak naprawdę i zawsze nim chciałem być i zawsze chciałem pisać. A te wszystkie inne rzeczy, rzeczy to robię przy okazji. Na przykład to gadanie. Nigdy nie wiedziałem, że ja będę mógł gadać, chciał gadać. No. Jak ktoś pyta, skąd ja jestem, to ja oryginalnie z Krakowa pochodzę. Ja teraz mieszkam w Warszawie, a mieszkałem jeszcze w Oświęcimiu jakiś tam czas. w się byłem króciutko tylko i w Bristolu w Anglii też byłem. I to właściwie tyle, gdzie byłem. A przede mną wszystko. No, no Mosko, mój, to proszę jak matu, makulatura, 12 kilo. No, no, mówię. No, a książki na wagę sprzedaję. Może, może. Może dlatego, że zniżka zrobiłem małą. Nie, ja no, myślę, że koncert był. Tak fajnie wyszedł akurat. Ile wasz jedna książka? Pół kilo gdzieś. Sobie policzyłem dzisiaj. Z pół kilo. No, dobrze. To ja tyle na ten temat. Yy... I aha, w ogóle tą książkę można kupić w księgarniach. Widziałem w internecie wysyłkowych. Nie wiem, jakim cudem ona się pojawiła, ale wydawca jest jednak zdolny człowiek i obrotny. Więc można teorię portali kupić już w wielu wysyłkowych książ w e, księgarniach albo gdzieś, chyba w takich zwykłych też, ale jeszcze nie widziałem. Po ile sztuka? A ta nowa to po 35 już, niestety. Se, myślę, że może jakieś zniżki tutaj zorganizuję dla słuchaczy odwyku, może albo coś. No, także 35. No drożyzna, proszę pana, drożyzna, ale na Amazon.com e-book jest tańszy. Powinien być, o ile się pojawi. E, a jak ktoś ma czytnik, to, to tak. A jest w sztywnej okładce? No więc nie tak bardzo sztywna. Ja czekaj ja ci zaraz pokażę w ogóle. Nie, nie jest w sztywnej okładce. Tak wygląda ta książka. To nie jest sztywna. Znaczy Jest taka no trochę sztywna. Nie wiem, ale jest ładna, tak się świeci. Cieka, czy mi się uda pokazać, że się świeci. Świeci się, o, takie ma śliskie to i się świeci tu. Fajne, no nie jest zapachowa, bo nie wiem, jaki zapach. Biorąc pod uwagę, że część akcji toczy się w e, takim zadupie, takiej wsi, takiej totalnej wsi strasznej, gdzie trochę śmierdzi, to właśnie musiałbym ten zapach dać na początku okładki, a kończy się no właściwie tak samo też, tam śmierdzi, <grym> gdzie się kończy, więc tylko tyle powiem. Więc gdzie luknąć na tą książkę? Na stronie www.teoria.pl Teoria Portali, Martin Lechowicz, to ja. Eee, taka gruba, grubaśna dosyć. Ile ona ma stron w ogóle? 450 z hakiem Mniej więcej. Dobrze, więc zapraszam, bo ja ją w każdym razie lubię czytać. <grych> to jest chyba dobra rekomendacja, że autor po napisaniu książki lubi ją czytać. Wciąż. Dalej. Po poprawianiu ileś tam razy, po tym czytaniu każdego rozdziału po sześć razy, e, no, to ja dalej ją lubię czytać i dalej mnie śmieszy, zwłaszcza jak zapominam trochę, co napisałem, czytam i brechtam się, także ona ogólnie jest do śmiania się. Y, no, i pomyślenia o różnych rzeczach przy okazji zupełnie. Dobra, to tyle na ten temat. Nie będzie więcej reklamowania się. Jakieś obrazki w środku niestety nie ma. To dla ludzi, co czytają, ale Obrazków nie ma, ale działa na wyobraźnię. Tam są takie fragmenty, że jak ktoś ma tylko choćby szczątkową wyobraźnię, to zobaczy te obrazki w głowie i będzie z tego powodu bardzo wesoło zapewne. Taki efekt w każdym razie występuje. Nie, nie trzeba obrazków. Nie ma dłużyzn i nie ma długaśnych opisów. Ograniczyłem do minimum i się... Podobno strona 456 i 457 są sklejone. Aż sprawdzę. Tak? 456. Nieprawda. Co ty opowiadasz? Poza tym tam jest akurat koniec. Aibin Genzis pyta, znasz Marka Rajsa? Nie znam Marka Rajsa. No sorry, niestety. Co to są perturbacje? Zapytuje Sagembrowar. To są... <trybacje> perturbacje. To są zdarzenia, które wywołują komplikacje. Skomplikowane zdarzenia... Które, z po, których człowiek spodziewał się, że będą mniej skomplikowane. Nie, coś takiego. Dobrze, mniejsze z tym. Dobra noc Państwu. To były noce na odwyku, które zakończyły się nieoczekiwanie gadaniem o e, felietonach, o nagrywaniu i o książce. Teoria portali, która mam nadzieję, że e, zrobi się tak popularna, że będę mógł przestać robić noce na odwyku i zacznę pisać książki, bo lubię. Powiem, lubię i was też lubię w ogóle, ludzi, lubię ludzi, lubię tu gadać, nie, i tak będę gadać, bo ja lubię to, z... fajnie. Dobra, to na razie wam wszystkim, mam nadzieję, że do następnego. jakbyście nie wiedzieli, kiedy przyjść, co zrobić, kiedy są Nocy Odwyku czy cokolwiek, to wpadnijcie na www.odwyk.com albo poszukajcie w Google Martin Lechowicz i też to znajdziecie wszystko, co trzeba. No, to do na razie, mam nadzieję, że kiedyś spotkamy z wieloma z was na żywo, na żywca, no to kończę jakąś piosenką. Eee, ciekawe, czy wielu ludzi zaskoczy ta piosenka, czy nie. Co jak ktoś słucha moją audycję, to jakąkolwiek na www.odwy.com to na pewno pozna te dźwięki. To dobranoc! A, miłe Hanuki, jeżeli ktoś obchodzi. No to see you. At once they stood upon their feet. Akurat znalazłem w teorii portali fragment, gdzie jest o Żydach. No nie mogę. <laughs> e, dobry był też, dobry był, powiem. Ale wam go nie przeczytam, bo mi się chce spać już za bardzo. Dobranoc, dobranoc. Masa krytyczna odcinek 2.